No bo tu większość właśnie się odnosi do tego właśnie, że to niby pochwycenie, nie? No, a no, wielpny, no No to, no, to, no, to bardzo duże właśnie. Są. No a, a tymczasem tu jest właśnie napisane. Przeczytam, nie od 37. 38 w tym Mateusza no. 24 od wiersza którego? 37. No te cztery wersety przeczytam. Te okay. no, 38. No. Jak bowiem było za tych dni przed potopem, jedli i pili, i żenili się i zamąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do Arki nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. No i właśnie tutaj wiele, właśnie, myśli właśnie że to jest niby chodzi o pochwycenie, nie? Bo no Boże, jedna wzięta, jedna zostawiona, a tymczasem to wychodzi na Kto to, że ta, która, pyka, że ta, która będzie wzięta. Która, była, która będzie miała lepiej, ta, co będzie wzięta. No, no to akurat wilki która... się pytałem wcześniej. Czy ta, co zostanie, ja mówię, no. że ta u górę, nie? Tak. Tak. Wzięty tak. bezbożnie można wychodzi na to, że Taddeusz dostanie, bo to nie jest, je bo, bo panie tutaj się musimy tak, tak do Sądu, nie i jeszcze tutaj patrzę w no. Grecy nie, to, nie, nie jest tak. Drodze, tak. Tak? to jest niemożliwe. To, to jest Paralambano i Airo, nie jest to samo, samo słowo. No to jest ważne, no. Tak, bo tutaj jest, no jest ważne, Tak, w tym wierszu 39 jest słowo. Hapas i jest słowo jeszcze hairo, które znaczy podnieść, a tam do góry. Tak, dosłownie to, to słowo hairo to znaczy airo podnosić. Pierwsze znaczenie jest podnosić, a później jest dodane jeszcze słowo w inne miejsce, czyli jakby podnosić, zabierać w inne miejsce. Tak? Więc tutaj mamy to właśnie, z, z, zabrało, ten kiedy przyszedł potop, to on ich podniósł i zaniósł w inne miejsce dosłownie. Mm -hmm. mm -hmm. A później, kiedy tutaj mówi w, 20, w 40 wierszu, to mówi, używa innego słowa, które jest Paralambano. Paralambano. Mm -hmm. I to słowo oznacza, pierwsze znaczenie jest przyjąć jakby blisko, to jest pierwsze znaczenie. Tak, wziąć dla siebie, zabrać dla siebie, przyjąć, czy, czy, czy wziąć skądś dla siebie. Czyli to jest zupełnie inne słowo, więc chociażby to użycie innych słów może sugerować, że chodzi o coś innego. W naszym tłumaczeniu w niektórych jest to samo użyte, w niektórych są różne słowa użyte. Ale tutaj w Grece są dwa różne słowa, co oczywiście nie, nie jest jednoznaczne, nie? To, to, że są dwa słowa użyte, to też nie jest to jednoznaczne, bo tutaj Pan Jezus nie mówi, gdzie będą zabrani. No właśnie. Więc później podobnie w 41. powtarza to samo słowo, które w 40. użył. Czyli tutaj dwukrotnie używa tego samego. Mówi, dwie kobiety będą mieli tak? tak. I jedna będzie zabrana, a druga zostawiona. Ja myślę, że tutaj dochodzenie, gdzie będą zabrane, czy zostawione na co, nie bardzo jest tutaj wyjaśnione. Więc to, to co wymyślimy, to będą nasze wymysły. Natomiast to, co jest tu wyraźne, cały czas, od, od, yy, i szczególnie 25. cały rozdział to rozwija, mhm. to jest kwestia, że nastąpi dramatyczny rozdział. I na to Pan Jezus zwraca uwagę że przyjdzie czas, kiedy to co dzisiaj jest wspólne dla wierzących i niewierzących się skończy. Że jedni będą oddzieleni od drugich. I myślę, no, że to jest no, to a, to, nauka. To, to jest na, znaczy, znaczy tu jesteś w objawieniu właśnie. Jest, yy, no więc, może lepiej tutaj zbudziemy. jeszcze popatrzmy na te no, tutaj no, przykłady no. z tego Mateusza, żeby mm. tego nie pomieszać. bo yy, jakby tutaj Pan Jezus mówiąc o, o swoim powrocie, później w 25 rozdziale tak wyraźnie yy, pokazuje, że tam kilka przypowieści Pan Jezus daje, tak? Mówi o dziesięciu Panna, mówi o tym złodzieju, który przychodzi w nocy do gospodarza, później mówi o oddzieleniu kozłów i, i, i, i owiec, więc tam wszędzie jest pokazane, że nastąpi rozdzielenie. rozdzielenie. I tak jak potop oddzielił Arkę i tych, którzy byli w Arce od, ty. od tych, którzy zginęli w potopie, tak przyjście Jezusa oddzieli niewierzących od wierzących. I teraz to jest istotą tego wszystkiego, co Pan Jezus naucza, że to nie jest tak, że rzeczy będą trwały bez końca, tylko, że nadchodzi dzień wielkiego oddzielenia jednych od drugich. Tutaj wierzący różne rzeczy wpisują w to, tak jak na przykład właśnie w tym 24 twierdzą, że to będzie pochwycenie, ale tutaj Jezus nic nie mówi o tym, że oni staną zabrani mm. w górę, zostaną zabrani do na spotkanie z Nim. Tutaj nie ma, w innych mm. miejscach mm. Nie mamy, tak? Widzicie, to te same no tak. jest mm -hmm. o tym mowa, ale tutaj Jezus o tym nie mówi, więc nie możemy tego wpisywać w ten fragment. No, słyszałam taką interpretację, że no, porównanie, że ta Arka, prawda? Że to jest jakby ten ratunek. tak jak bo za czasów, no, Tylko bo, teraz, prawda? co jest Arka? Ale, ale, ale, ale, no, tak. ale to no, my jest Jezus jest ratunkiem. Ale my musimy przyjść do Niego, przede wszystkim zawołać do Niego. Tak, no, no. więc wiadomo, że no. ratuje, ratunek jest dla tych, którzy są w Chrystusie. I no. tutaj cały ten, cały ten fragment, szczególnie mówię 25 jest rozdział, jest, wyraźnie jest, pokazuje, tak? że przez wiarę w Niego i przez posłuszeństwo Jemu, bo tutaj też Jezus dużo mówi o posłuszeństwie i pełnieniu Jego woli, więc to jest wyrazem tej prawdziwej wiary. Tak? Nie wiary, która mówi, wierzę, a robi swoje, tylko wiary, która rzeczywiście uznaje Jego panowanie. I tutaj Jezus mówi o, o tej nagrodzie, o, o, o tym zaopatrzeniu dla tych, którzy wierzą i, dla, i sądzie dla tych, którzy nie wierzą. Ale tutaj w tych wierszach akurat nie, 40 i 41, Jezus nie, nie precyzuje, gdzie będą wzięci, czy na co zostawieni. Tak? Tego A tutaj tylko to nie jest precyzowane. Jest mm -hmm. tylko mowa o rozdziale i, i wniosek, jaki wyciąga w 42. Bo w 42 mamy wniosek. Jezus mówi, hmm. dlatego czuwajcie. Więc to jest wniosek, który powinniśmy wyciągnąć. Nie wniosek, że teraz aha, to będzie pochwycenie, tutaj będzie wielki ucisk. Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, czuwajcie, bądźcie, czuwajcie, bo nie znacie godziny. Oto bądź. To jest nauka. Nauka jest taka, że On przyjdzie nagle i nastąpi oddzielenie jednych od drugich. To jest nauka Pana Jezusa, a nie te wszystkie rzeczy, które ludzie tu wczytują, których tutaj nie ma po prostu. Tu jest tylko mowa o Oddzieleniu jednych od no. drugich. Jezus no mówi: czuwajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy to się stanie. Więc chodzi o to, żebyśmy zawsze byli gotowi, kiedy by to nie się nie stało, żebyśmy byli gotowi na jego powrót. I to no. jest cała nauka. I potem te wszystkie przypowieści Jezus w kółko powtarza: dlatego czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. Ale taką wskazówkę chyba mamy w tym 37. też. Jak bowiem było za dni Noego, no jak było za dni Noego, no no, tak rozpoznaje tam różne Ale takie złe rzeczy. Właśnie Jezus o tym też nie mówi. Zobaczcie, Jezus mówi tak, jak było za dni Noego. Jak było? W innym ja miejscu mówi, mówi, mówi jedli, pi, pili, ziali, żenili no tak, się. Tak, tak, tak. Jezus nie mówi o tym, że było źle za dni Noego. Absolutnie. Nie, nie, że było Jezus życie mówi normalne. o tym, że było normalne życie się Ręka toczyło to i nagle przyszedł po to. Jezus wcale nie mówi o tym, że było źle. To ludzie tak wymyślili, że tam tak było strasznie źle. Oczywiście było źle, czytamy, że wczytamy, wszystkie... no, no ale czy dzisiaj jest inaczej? No, tak, ten... jest tak samo. No to dlatego nie ono... jest. A za czasów Jezusa było inaczej? Za czasów apostołów było inaczej? Tak samo było. Więc tutaj Jezus nie mówi, że będą straszne, jakieś nie wiadomo najgorsze czasy, jeśli chodzi o ludzi. Jezus tego nie mówi, wręcz przeciwnie. Jezus mówi, jak zobaczycie trzęsienia ziemi, jak zobaczycie wojnę, to mówi to jeszcze nie teraz. Jezus nie mówi, że to są znaki wojny. To jest zupełnie odwrotnie niż jest nauczane. Nauczane jest, że trzęsienia ziemi, tak, jak kolory, wszystko na raz, a, a, wszystko ale Jezus tego nie mówi. Jezus mówi, jak będą się działy te rzeczy, to mówi, to jeszcze nie koniec. Odwrotnie mówi. Nie mówi, że to już koniec. Jezus mówi, te rzeczy już się działy za ich czasów. Jezus mu nie przeminie to pokolenia, to wszystko się stanie. Czyli za tego pokolenia Jezusa już te rzeczy się działy, już były trzęsienia ziemi, to było wiele trzęsień ziemi, było, były wojny, były mory, te wszystkie rzeczy były za czasów Jezusa. I Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, a to wszystkie znaki już teraz się stanowią. co nie znaczy, że Jezus powróci. Tylko mówi o tym dniu, nikt nie wie kiedy on powróci. I tutaj jest pomyłka, Tu jest takie złe nastawienie dzisiaj do tego tak, fragmentu. Jest po prostu odwrócone to wszystko i to nie tylko dzisiaj, to zaczęło się w XVIII wieku już. Kiedy ludzie zaczęli wymyślać, kiedy Jezus wróci, kiedy zaczęli snuć daty i mówić, aha, są trzęsienia ziemi, są wojny, no to są to znaki, że Jezus wraca. Ale to zawsze było. To Jezus mówi, to nie są znaki. Właśnie Jezus cały czas im mówi, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, kiedy te rzeczy się zaczną Panie dziać. Nie, nie, nie, nie bójcie się mówię, jak tych jak to, mówi tych rzeczy. ktoś już będzie mógł, że tam... Tak. Jezus mówi, tego dnia nikt nie zna, to jest nauka Jezusa, że nikt nie wie kiedy On wróci i że mamy być zawsze gotowi, a nie patrzeć jakie są znaki w Izraelu, jakie są znaki czy wojny, czy trzęsienia, Jezus w tym w ogóle nie naucza. To jest przekręcenie całego tego rozdziału. Jezus zaczyna od zburzenia świątyni, co wielu ludzi w ogóle, w ogóle lekceważy, to jest pierwsza rzecz że cała ta nauka jest oparta na zburzeniu świątyni, które miało miejsce w 70. roku. I Jezus przede wszystkim o tym mówi w pierwszej części Mateusza, Mówi, zapowiada Jego przyjście w sądzie do Żydów. Mówi o zniszczeniu całego tego porządku żydowskiego i ustanowieniu swojego królestwa, kiedy On powróci w sądzie nad Izraelem. Jak połączymy to z Ewangelią Łukasza, to ewidentnie Jezus mówi o zburzeniu świątyni a nie o końcu świata. Tam nie ma końca świata zresztą. To jest złe tłumaczenie. Tam jest koniec tego wieku. Jezus nie używa słowa koniec świata. To w Brytyjce źle przetłumaczy. Jak spojrzycie do Gdańskiej Biblii czy do innych, tam jest koniec tego okresu, koniec tego wieku, który był do czasu przyjścia Chrystusa. O tym Jezus mówi. To się skończy. I mówi, nie przeminie to pokolenia, aż to się stanie. I to się stało w 70. roku. A dopiero później Jezus przechodzi do swojego powrotu i łączy jakby te dwa wydarzenia, pokazując, mhm. że te, te, to zburzenie świątyni jest jakimś zapowiedzią i obrazem Jego powrotu, Jego, jego noturnego przyjścia. My takich rzeczy, że one po prostu... Raz się to właśnie wydarzyło, tak. a, potem, a potem to już jest nawiązanie do tego, co będzie na końcu. Wiele proroców tak, tak Większość proroków Starego Testamentu odnosiło się do tych wydarzeń historycznych. No, nawet dla Syrii, to... Babilonu no, i tak dalej, ale one też wskazują mhm. na rzeczy przyszłe. Wskazują na przyjście Chrystusa, pierwsze mhm. przyjście i jego drugie przyjście. One w obrazowy sposób. I tam dopiero my dzisiaj widzimy, jak apostołowie się nimi posługiwali dopiero wtedy dostrzegamy te analogie. Natomiast to, co dzisiaj często się dzieje, to ludzie biorą jakiś pojedynczy werset, wyrywają go z kontekstu, kontekstu tak. i łączą go jeszcze z innymi wierszami, z innych ksiąg, zupełnie z innych kontekstów, ale tam coś podobnego jest. Łączą je razem, no o, tutaj jest zapowiedź tego, tu jest realizacja tego, ale to nie ma żadnych jakichś sensownych no, podstaw. Wiadomo, że trzeba tak cały, cały kontekst tak żeby to, to jest, tutaj jest. tak jest zbudowana. To jest właśnie połączenie różnych wersetów i mówią, o tutaj jest zapowiedź organizacji. Tam w tej przypowieści o tym niewiernym słudze, czy wiernym słudze. Nie? No to jest niewolnik nasz wierny, czyli nasza organizacja. Po prostu sobie wymyślili. I, i, i zobaczcie, ile milionów ludzi w to uwierzyło. To jest tragiczne, jak ludzie dają się nabrać na takie interpretacje. Aż tyle ich jest, milionów? No tak, ta, na całym świecie to jest parę milionów. No. Tak ale tyle co rzymskich? Nie, mniej. Nie, no, nie. nie, nie. Dużo mniej niż rzymskich. Ale wiadomo, pieniądze. że to jest Potęga. masa za ludzi, stoi. którzy zostali zwiedzeni, zniszczeni, życie To, to jest zastanawiające dla mnie, że, bo przecież niby oni czytają Biblię, są takim studiującym. Nie, parę, hmm, to czytają. No, jak tak, by czytają. To, że to, nie mogą to, sami jej e, interpretować. To interpretować. interpretować. No. Mają narzuconą interpretację. więc no. to, to jest czytanie to. pod wąską grupę tam. ludzi, która mi mówi, jak mają wierzyć. To jest, to jest drama. Kiedy jest wąskie grono ludzi, którzy narzucają swoją interpretację, która ma ich odróżnić od wszystkich innych religii, żeby po prostu kasę ciągnąć. Podobnie rzymscy katolicy. Ludzie. Czytają, bo ja w rodzinie, moja mamusia bardzo czytała, jak żyła, pod naukczeniem jego księdza mhm. i każda moja wizyta jaka u niej, to od razu mnie do pieko wysyłała taka rozmowa. Hmm. Ja na że ona widziała, że się nowożycie. Marek, jest do piekła, jesteś winny, bo po stronę, bla bla, bla, bla. Hmm. Mamusia, gdzie to wyczytałeś? Hmm. Czytajmy hmm. razem. No, no. Jakiś tam był ksiądz Tadek, Władek, który miał grupę takich i takich z Każdy hmm. Każdą mamę, jest płacz, to myślałem, płacz i piekło. No to aż takie, że mam odpychania, no niby moja matka, ale to aż było mi ciężej odwiedzać ją. Hmm coraz ciężej, bo no, tak ją no, ktoś no, nauczył, no, i tak no, czytają. No, A jeszcze no, no. ostatnie zdanie, miałem takiego przyjaciela z czasów, katolika, kolegę. Człowiek tam z jakiś wiecie, odczyta, to lektor jakiś taki, jeszcze znał Pismo Święte Tadeusz. Jeżeli tak dochodzi do Pęska, to, to ale czemu jest tak? autotradycja. bo to hmm. Jakby dochodzi do jakichś takich konkretnych mm -hmm. tematów, to Marek, ale to tradycja. No i końca znowu. Nie nie Pismo Święte, ale to z jakiś tam Papież powiedział, że czy jakiś no tam święty, to było ważniejsze niż W jakiejś książeczce, czy w jakiejś... Książce, czy w Słowom, jakiejś... Tak. No i taka no, rozmowa jest. Tak. No, ale niestety wiele kościołów tak właśnie funkcjonuje. To się niekoniecznie nazywa tradycją, ale tak. to jest dokładnie to samo. Ktoś coś wymyśli, ktoś tak. jakieś tam zbuduje nauczanie, nauczanie tak. Już wszystko i teraz y, forsuje je na siłę, i jakby każdy, kto tam, no, jeżeli właśnie jest taki, że czyta słowo i modli się, i widzi, że tego tam nie ma, no to jak zaczynasz to kwestionować, to się okazuje, że jesteś wrogiem Kościoła, tak. mm -hmm. bo oni już mają taką naukę, taką tradycję. I w tym momencie to, że tego nie ma, czy tam jest coś Jednak innego, nie, nie ma znaczenia, to przestaje mieć znaczenie. Ta tradycja, ta nauka, urasta do rangi absolutnej prawdy, która jest dogmatem. Dogmatem no, danej grupy. Przewyższa to, to, to, to jest ta, wielkie czas. niebezpieczeństwo, kiedy jacyś ludzie uzurpują sobie taki dogmatyczny autorytet, którym, który nie pozwala innym myśleć i, i swobodnie rozważać słowo. To, to, to jest po prostu no, taka, taka sykciarstwo. I ja Niestety się w różnych miejscach rozmawia. No bo tutaj wracałem właśnie do tego tematu, nie? Mhm. No tutaj właśnie jest w objawieniu. Mhm. Który rozdział? 20. Mhm. Który wiesz? Znaczy no to w sumie można od początku, nie? Mhm. i zobaczyłem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce i chwycił smoka, węża starożytnego, którym jest i szatan i związał go na tysiąc lat. Mhm. I wrzucił go do otchłani, zamknął go i upieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni tysiąc lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. I zobaczyłem te strony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze z martwych w stanie. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć. Nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. No, a gdy się skończy tysiąc lat, szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadzić je do bitwy, a ich liczba jest jak piasek morski i wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. umiłowane. Wstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich." No i potem już jest opis właśnie z tych sądów, że Diabeł też był wrzucony już do Jeziora Ognia, że to jest ostatecznego sądu, nie? potem dalej jest opis, no, Ale że tutaj właśnie Yy, właśnie jest opis też yy, tego właśnie tysiącletniego królestwa, nie? I z tego, co widać, że tam będą właśnie święci, którzy będą królować właśnie wraz z Chrystusem, że tam, że tam już będzie to pierwszy z matwych stanie, nie? Uh -huh. No i wiadomo, że naokoło na tego właśnie narodu, właśnie te, tego królestwa, na pewno będą inne narody. Bo to wiadomo z tego, z tego co tu jest napisane właśnie, że diabł po tym tysiącletnim że już się dopełni te tysiąc lat, to wtedy będzie wypuszczony i żeby zwieźć właśnie narody, nie? I wtedy oni właśnie, że jest napisane, że otoczyli obóz święty, no obóz właśnie świętych i miasto umiłowane. Niektórzy mówią, że to Jerozolima. No tak, no jakie ukochane jest miasto dla Pana Boga. A może żyjno. <laughs> Czyli, czyli wiadomo, że tam w środku właśnie tam będą święci, że będą ci, którzy będą z Chrystusem. Yy, właśnie to wychodzi na to, że tam będą też w pełni Ducha Świętego, a na zewnątrz to właśnie tam będą, tam już będą inni. No bo w czasie przecież tysiąca czyli Czyli, czyli, czyli, czyli możliwe, możliwe, że to się właśnie te odnosi do tego właśnie rozdzielenia, że będą właśnie rozdzieleni i, i inni będą na zewnątrz. No to jest. Już jakby te tysiąc lat minęło, szatan jest wypuszczony. No a dzieci się no, rodzą no, no, W międzyczasie no, no, przez te tysiąc lat stąd te, no, no. te narody, prawda? No, no, ale, no tego to ja nie wiem, akurat jak to tam. Trudne problem, normalnie. No, tam no, to akurat nie jest, tak nie? Też ta liczba e, tysiąc e, lat, pytanie, czy to nie jest takie, no jest to rzeczywiście, e, to, no tego, tego nie wiem. Literalne tysiąc lat i czy ono rzeczywiście dotyczy um, na jakiegoś momentu w historii, a ja nie przecież tak jest, ja nie wiem. Ja powiem szczerze, czytam te fragmenty i zastanawiam się, ile w tej księdze jest literalnych wydarzeń, które mamy literalnie odczytywać, bo jest masa rzeczy, których nikt literalnie nie odczytuje. Jest tyle tam symboli, jest tyle, i zresztą od samego początku Pan Jezus mówi o tym, że to są wizje, w których są obrazy pewnych rzeczy, które mają się wydarzyć. Więc Jan otrzymuje tą wizję i do kogo Jan tę wizję kieruje? Dla kogo Jezus mówi, że ma przekazać te słowa? Kościoła Księgów kościoł, no, no. kościoł, które są w Azji. Mhm. Więc teraz zastanawia mnie to, że Pan Jezus daje mu takie wizje. Na przykład dzisiaj do mnie taka siostra dzwoni i pyta, a co z tymi dwoma prorokami z Księgi Objawienia? I, i co, o co chodzi z ich poselstwem? Ona się pyta. nie? No i, i teraz sobie myślę, no właśnie, jeżeli my uważamy, że ta Księga jest przeznaczona dla końca wieków tylko, dla Kościoła ostatnich czasów, że właściwie większa część tej księgi, to są ostatnie lata przed samym powrotem Chrystusa, to pytanie, co ten Kościół pierwszego wieku, co ci ludzie w tej Azji Mniejszej mieli z tego wziąć dla siebie? A Jezus mówi do Jana, że to dla nich przekaż to poselstwo, więc ja rozumiem, że nie możemy tej księgi że tak powiem zagarnąć dla siebie Wiemy. i powiedzieć, że to jest tylko do nas co tu jest napisane, bo my jesteśmy tym pokoleniem które zobaczy te rzeczy albo już zaraz blisko ale każde pokolenie myślało, że jest tym pokoleniem no, więc to jest jedna prawda, że wiele pokoleń na przestrzeni wieków już myślało i tutaj widzieli różne rzeczy w tych obrazach tak? widzieli antychrysta jako papieża i papiestwo tak. widzieli i, no, w różnych miejscach, w różnych osobach to wszystko gdzieś tam identyfikowali jak przyszedł Hitler to widzieli że on jest Antychrystem jak pojawił się w Rosji Stalin to był on w Korei się pojawił Mao Zedong. no to on i tak w różnych częściach świata w Chinach czy w Chinach tak w różnych częściach świata ludzie no wiadomo lokalnie utożsamiali te te różne wydarzenia opisane tutaj z różnymi rzeczami natomiast Mówię, nie jestem tego pewien, nie mówię tego dogmatycznie, ale tak jak patrzę na te różne przypowieści, które Pan Jezus dawał, na te obrazy, które dawał, Pan Jezus mówi o zrzuceniu szatana. Mówi, widziałem, jak szatan został zrzucony, jak błyskawica na ziemię. Pytanie, co Pan Jezus mówił? Czy Pan Jezus mówił o jakimś historycznym wydarzeniu, które się wydarzyło po strąceniu go, kiedy on zgrzeszył na samym początku? Czy mówił, że teraz, kiedy uczniowie zaczęli głosić Ewangelię, szatan został zrzucony? O czym Jezus mówi? O czym Jezus mówi, kiedy opowiada o tym mocarzu, który zostaje związany i jego dom zostaje obrabowany? Czy, bo to mówi w kontekście wypędzenia złych duchów. Więc teraz, czy Jezus mówi literalnie, że szatan został związany i już teraz możemy rabować jego dom swobodnie, czy pokazuje moc Królestwa Bożego, które wiąże moc szatana. I niektórzy tutaj odczytują, że my żyjemy już teraz w tysiącletnim Królestwie. Jest wielu chrześcijan ewangelicznych, którzy twierdzą, że to, co tutaj jest opisane, to jest obraz tego, co Chrystus dokonał. I że my żyjemy w tysiącletnim... Ja, jest... ja nie mówię, że jak to wierzę, ale jakby nie, nie, nie lekceważę tego. To są poważni bracia. W mhm. jest... wielu ewangelicznych kościołach jest taka nauka, takie zrozumienie. I teraz, czy nasze jest lepsze od nich? Czy to, co my przewidujemy, że to się wszystko literalnie stanie, kiedy masę tu jest takich rzeczy, które trudno jest umieścić w ogóle w jakiejś chronologii logicznej. Wiele z wiele symboliki, Więc ja nie neguję takiej możliwości, takiej interpretacji, Chociaż nie wydaje mi się, żeby szatan był związany, bo widzę jego czy działanie, nie tak? nie czy czy czy działanie? Nie więc nie trudno to nazwać e, czymś takim, że, że on jest wrzucony, związany na tysiąc lat. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na to związanie go w kontekście głoszenia Ewangelii, nie w takim sensie, że on jest absolutnie związany, ale tam, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, w życiu tych ludzi, którzy doświadczają wyzwolenia. Więc wtedy możemy przyznać, że tak rzeczywiście jest, że On w moim życiu już nie rządzi, że On już jest związany w moim życiu. Tak? Więc teraz, jeśli mówimy w takim sensie, w takim wymiarze Kościoła i tego tam, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, co ostatecznie wierzymy, że faktycznie się stanie, że ostatecznie On będzie zupełnie związany, ale dzisiaj Doświadczamy przed smaku tego, o czym Jezus mówił. Więc tutaj jest wiele różnych możliwości no, interpretacji, no, to, to, to jest które nie są, do... mówię, takie proste. I teraz możemy teraz przyjąć jedną stronę, tak, ci tak zwani amilenialiści, mówią, to już się wydarzyło, to już się stało, my już tutaj hmm. jesteśmy. i to, to wszystko są obrazy, a z drugiej strony mamy tych właśnie postmillenialistów, premillenialistów hmm. i innych, którzy mówią, nie, to, to wszystko dopiero będzie. będzie, to wszystko się literalnie stanie i jedni, zobaczcie, jak, jak, jak nie ma jedności między chrześcijanami, bo jedni mówią, Jezus wróci przed uciskiem, drudzy mówią, nie, Kościół musi przechodzić Trzecia. przez ucisk. Bo jest wyraźnie mowa tutaj o świętych, którzy giną w czasie ucisku. Więc Jezus przyjdzie w trakcie ucisku. I mimo no nie, nie w trakcie, tylko po ucisku. I widać, że to nie jest jasne. No to, to nie jest, jest proste. To nie jest jednoznaczne. Więc teraz jaki sens jest się okopywać i strzelać tak, do braci, którzy wyszedł tak, inaczej? Tak, tutaj rozważmy te różne opcje i przyznajmy, że nie jesteśmy nie. pewni. Okej, okay, może tak, może tak, może tak. Natomiast moim zdaniem takie dogmatyczne zajmowanie stanowiska i właśnie później takie sięganie po każdy wiersz, który gdzieś tam coś tam może się nadać i, i narzucanie mu jakiegoś znaczenia, które on nie ma, no to nie pomaga. To tylko wprowadza jeszcze większą takie zacietrzewienie, wprowadza takie właśnie podziały, taką, taką dogmatykę, która nikomu w niczym nie pomaga musimy patrzeć na to, jaka jest nauka. Moim zdaniem nauka jest taka, z tego fragmentu, że Chrystus zatriumfuje, że Szatan zostanie pokonany. Już teraz jest pokonany, bo czytamy, że Jezus na krzyżu rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Biblia o nim mówi, jako o a z drugiej strony mówi, że Jezus go pokonał. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Więc to mi się pokrywa z tym nauczaniem Pana Jezusa apostołów o tym, że Kościół jest na zwycięskiej pozycji. Nawet jeśli chrześcijanie są prześladowani, nawet jeśli są zabijani, nawet jeśli są atakowani, to są zwycięzcami w Chrystusie i ostatecznie to zwycięstwo w całej pełni się zamanifestuje. Jak to dokładnie będzie, zobaczymy. No, tutaj, tutaj mamy jakieś to... obrazy i nie mówię, żeby teraz tego nie rozważać, nie rozmyślać, nie próbować tego zrozumieć, ale nie dogmatycznie. Bo ci wszyscy, Świadkowie Jehowy, Adwentyści, oni zaczęli w nowych czasach te wszystkie do, do, takie właśnie dogmatyzowania. Do czego doszli? Do jakich, jakich rzeczy oni doszli. I, I inni chrześcijanie, zamiast widzieć, że to nie, nie ten kierunek, zaczęli z nimi się kłócić i swoje doktryny robić. I to trwa. I mamy wśród ewangelicznych protestantów Masę tych koncepcji. Naprawdę jest tyle obozów, tych właśnie eschatologicznych, w których niektórzy z taką kulturą ze sobą rozmawiają, a inni po prostu są tak zacietrzewieni, że nie idzie w ogóle z nimi spokojnie tak. rozmawiać. Tylko oni od razu albo przyjmujesz, tak, tak jak ja wierzę, albo jesteś niewierzący, albo jesteś w ogóle jakimś heretykiem, zagrożeniem dla kościoła. Tak. No ale niestety to już się spotykam z takimi zacietrzewionymi właśnie ludźmi, którzy. No, jakieś tam widzą swoje rzeczy. Ja nie mówię, może mają rację. Może tak, ale to nie jest jedyna możliwa interpretacja. To nie jest takie proste, to, jak oni to tak. przedstawiają. Niektórzy tak to dogmatycznie przedstawiają, jakby to było oczywiste. To nie jest oczywiste. Bo gdyby było oczywiste, to byśmy się zgodzili wszyscy co do tego. Ale widać, że to nie jest takie proste. I, i wiele z tych rzeczy no, nie jest oczywistych. Teraz jak to dokładnie będzie? właśnie Skąd są te narody? Tu nic nie jest powiedziane. Że tam jakieś inne narody. Jest powiedziane, że szatan będzie związany. Czyli jeśli będzie związany, to teraz powstaje mnóstwo pytań. Jeżeli teraz Chrystus panuje, jeżeli faktycznie jest to obraz Jego absolutnego panowania nad ziemią, to, to teraz gdzieś tam na peryferiach się tworzy jakaś opozycja, którą później szatan wykorzysta? Czyli czy Chrystus panuje, czy nie panuje? A jeśli panuje, to co? Ci, którzy byli pod Jego panowaniem, oni się buntują i idą za szatanem? Są bardzo trudne, wiecie, jak to jak to wezwać. I teraz niektórzy będą dogmatyzować. Tak, oni się zbuntują. Oni niby będą służyć Jezusowi, ale tak fałszywie będą mu służyć. Czyli, Jezus to nie brzmi. Jezus to nie sercu. Więc to takie jest, mówię, takie niepotrzebne domyślanie się czegoś, czego Pismo nie mówi. Pismo mówi o tym, że szatan zwodzi, buntuje, i to robił wtedy. Tutaj jest jakieś ograniczenie. Czy jest to faktyczne, literalne? Być może. Być może jest to literalne tysiąc lat. Być może jest to literalne związanie go. Ale niekoniecznie. Może być wiele innych możliwości wyjaśnienia tego. I tutaj z tymi liczbami wszystkimi musimy być ostrożni. Tak jak mu o tych 144 nie. tysiącach. Nie? Nie. 12 tysięcy z każdego premienia. I teraz pytanie, literalnie? Co do jednej osoby? 12 tysięcy z każdego? Możliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Ale no to jest to dziwne. Raczej wydaje się, że są to symboliczne liczby. Tak. Raczej tak. wydaje się, że tutaj mamy jakiś obraz rzeczy, no, skrzymy, które nie. pokazują nam Zaję, na pewno symboliczne kwestie. Ale, mówię, no, tak, no trudno powiedzieć. Mówię. Bóg jest cudownym Bogiem i czasami nas zaskakuje w tych swoich dokładności różnych rzeczy. Więc ja nie chcę negować tego, że tak nie jest. Ale nie chcę też się upierać, że tak jest. O to mi chodzi. Nie mówię, żeby to lekceważyć, czy się z tym nie zgadzać. Natomiast no, jest wiele rzeczy takich powiedzianych naprawdę w obrazowy, symboliczny sposób. I w tej księdze szczególnie mamy masę liczb symbolicznych. I to, to widać. Mamy siedem duchów przed tronem Bożym. Co oznaczają te siedem duchy? Co to są za duchy? Czy to są faktycznie literalne jakieś duchy? Czy jest to obraz ducha, no to, to, to, to, to, ducha świętego? No to, to też, też jest liczba to pełni magniki. no i no, jedno i drugie jest możliwe. I teraz upierać się i, i, i walczyć z, inni, z tymi, którzy myślą inaczej? Moim zdaniem bez sensu. To nie o to chodzi. Nie po to co zostało nam dane, żebyśmy teraz dogmatyzowali i się kłócili o to tylko rozważali to i, i wyciągali z tego te lekcje, które są jasne. Tak ważne. ważne. A zamiast, no, dogmatyzować. Się, się, się zgadzać. No, tutaj jakby już na przestrzeni lat widziałem tyle zmian, tyle jakichś takich właśnie nawet tych ewangelicznych kościołów. Już, już wyszło parę książek takich właśnie na temat objawienia, eschatologii i tak dalej. I widać, że Ci bracia no, zgadują w wielu kwestiach. No, po prostu zgadują, się uważnie czyta i się patrzy na te wersety, bo tam tego nie ma. Oni po prostu tam to wczytują, nie? No, bo nie mają innych argumentów, albo no, no, klei... książki piszą. No. Tak, próbują to jakoś pokleić i tak wczytują. I moim zdaniem to jest niepotrzebne. Nie potrzebujemy niczego wczytywać. Możemy przyznać, że pewnych rzeczy nie wiemy jeszcze dzisiaj. No tak. Jeszcze pewnych rzeczy nie rozumiemy. Najmądrzej powiedzieć, nie wiem. No bo jak nie wiem, to nie wiem. No nie, no wiem. Tak, tutaj no, nie, nie udawać, nie żeby, że wiemy więcej niż wiemy. No. Po prostu rozważajmy te rzeczy, no, słuchajmy różnych propozycji, jakich tak. są możliwości to, to rozumieć, ale, ale nie dawajmy się tak, powiem, tam, tak. W, tak na siłę wbić w jakieś zrozumienie. Bo to mówię, to świadkowie zrobili, to adwentyści zrobili, wielu innych zrobiło to i potem, jak już to się nie stało, to mieli problem, tak? Musieli tutaj jak jakiś kręcić, musieli coś zmieniać, przesupać. musieli teraz coś tam, od, nowe światło mieć i tak dalej, tak dalej. Bez sensu. A tylu ludzi zranionych, tylu ludzi rozczarowanych, tak, zawiedzionych tak. No i, i, i, i zgorszonych i zwiedzionych, tak naprawdę. Więc to jest coś, z czego musimy się wstrzymać. No, ale co do daty, no to wiadomo, że już pismo wyraźnie mówi, żeby pan jest, zresztą mówił, żeby w ogóle. Nikt tego nie wie. Nie wie, tylko ojciec. Ale ciągle skadują. No to jest bez sensu właściwie. Czy... Ostatnio to w kalendarz mają, bo jeżeli. No i to chrześcijanie też to sprzedawali. pomnika <grym zmarzania> była przecież. Kalendarz mają, Bo jeżeli no, nie, to, tak, to się stanie na koniec 2012 roku. No i przyżyli się jakoś. A w 2000 roku a nie że nie było. Nie, leży końc stulecia. Przyjdzie, ale mam być gotowi. Co to ja czas temu tutaj mówiłem taki przykład. Gościu w Stanach, nie pamiętam nazwiska, napisał w latach 80., na początku lat 80. Napisał książkę zatytułowaną 88 powodów, dla których Jezus wróci w 1988 roku. I <głosy> <głosy> sprzedał chyba. 4,5 miliona książek. Także ogromna popularność jego książka miała. I wielu ludzi czekało na przyjście Jezusa w 88 roku. Wielu ludzi sprzedało majątki, wielu ludzi, wiecie, przestało się uczyć porzuciło pracę, różne rzeczy. No i Jezus przyszedł, więc On napisał w, w 89 roku. Ale ja się 90 ileś powodów, tak których Jezus przyjdzie tam, nie wiem. Na następny rok. I znowu sprzedał z 2 miliony tych książek. A potem jeszcze raz to zrobić. Potem już niedużo nie sprzedał. Zaczęliśmy <grym> Ale pokazuje to na naiwność ludzi. Że, że ludzie wierzą w takie rzeczy, że ktoś może... Wy, wyliczyć nie, ale coś nie chodzi, Ale to też wskazuje na to, że, by że się nie, nie czyta wiklin. No legalnie. Wierzący pewnie. No coś takiego wierzy. No. No. No. No, no jak jest wielu takich, to, to, to znaczy to pokazuje on, taką Mam powszechną pokazuje. ignorancję. To właśnie tak. jest taka właśnie. powszechna Słuch. ignorancja i taka naiwność, że ktoś wyskakuje z taką rewelacją i ludzie w to wierzą i płacą grube pieniądze. Tutaj mówię, tą książkę to powiedza, ale to facet Wiadomo, on na tym zarobił miliony, to sprzedając tyle książek, ale to nie o to chodzi. Chodzi o, po prostu o stan Kościoła, który, o który czeka na takie rewelacje. Właśnie ktoś wyskoczy z taką rewelacją. Dzisiaj też, jak popatrzycie na, na to, co jak zaczęło się to w Izraelu dziać, to tyle ja nagle nauczań na temat Izraela. Tyle różnych jakichś tam... Tylko psalm 3 nagle wszyscy... No, wszyscy nagle tutaj widzą dobrać. jakieś wypełnienie. już widzą. Minie trochę no, czasu no. i to wszystko, ja że powiem, Pójdzie w pamięć. I Kto wie, to wie, to a, No, a ilu ludzi teraz, tak nie. powiem, wykorzystuje to. Tak. Wykorzystuje to do zdobycia popularności, do jakiegoś, nie wiem, zachuśnięcia ludzi jakimś ich rewelacjom, odkryciami i tak i tego jest pełno. Naprawdę takich rzeczy jest pełno. I to musimy się strzec tego. No. Nie dawać się ponosić, jak Paweł mówi, tym różnym falom tak, nauki. Nie? Żebyśmy nie byli miotani takimi falami nauki. Mamy Słowo Boże, poznawajmy je, zgłębiajmy je. I, I jak się jakieś rzeczy dzieją, owszem, starajmy się to rozważyć, ale nie bądźmy naiwni, bo ludzie Trostowość. wykorzystują to, po prostu Trostowość wykorzystują musimy to musimy Może się skupić, nie? Tak, dokładnie. Ja się żyje. Pan, tak? To są rzeczy, na które musimy... za tym pan ciągle. jest mówi, że widzimy, że takie rzeczy się dzieją, to żeby podnieść głowy i... Tak. Oczekiwać no. codziennie od co nie, żeby się teraz y, przyjmować żeby się stresować. No, tylko... Powinniśmy codziennie no. oczekiwać Pana Jezusa. Ja też nie wiem, kiedy pani Jezus mnie odwoła. Tam jest, ja muszę czekać na koniec świata. Dokładnie. Ja nie wiem, jutro, jela, jutro jela. może, ale jutro mogę wpaść pod samochód, no, mogę się dobrze czuć, no uciek, Może wszystko się Dlatego ja mówię, my powinniśmy naprawdę no, być gotowi. Bo to jest napisane wyraźnie. I to jest wyraźna nauka tak, też, tak, apostolska. Tak. Że mamy tak żyć, jakby tak, właśnie to, Pan mógł powrócić w każdej chwili. Tak? Może być dzisiaj, może być za tysiąc lat. Dokładnie, ale nas odwołać może, może w każdej chwili. W no no tak. momencie już dla nas wieczność się zaczyna od razu. Dokładnie, odwołać, no. w, w tym sensie, nie w się jest to jest coś my coś to to. codziennie Codziennie patrzeć, że może dzisiaj Pan Jezus nie weźmie. nawet nie mówię o przyjściu, tylko w ogóle mnie. To, to przyjście nie dla nas, ja był... mówię. Dokładnie. Ludzie wkładują, nie wstają. Tu się jest No, Tu się skupić na swoim ja. życiu. To co, wracamy do dziejów? Czy jeszcze coś? Nie, apokalipsy no, wystarczy, dzieje. to się będzie dalej działać. Tak, tak, tak, trzeba by po kolei lecieć, a tak na wrytku. To... Trudna księga. Ale jest piękna. Jest? Piękna, taka bardzo trudna, trudna. Ale jest ciężka symboli, i dużo tak. symboli. Nie, nie wiem, co zostawiam po prostu. modne się rozwój, nie muszę widocznie, jak nie On wiem. Tak? Wracamy do brata, Brat tak, 11. A teraz dziewięć, 19? 19? Tak, 11.00. Z to jest A tu jest 19. Sammy west będzie rozkazał i kości. Nie wiadomo, to... Czyli mamy w dziesiątym rozdziale Piotra, który zostaje cudownie posłany do Korneliusza. Korneliusz widzi anioła, Piotr ma objawienie i Piotr udaje się tam do Korneliusza i okazuje się, że Duch Święty zostaje wylany na wierzących domowników Korneliusza i Piotr każe ich ochrzcić i tutaj począt na początku 11 rozdziału czytamy, że apostołowie i bracia, którzy byli w Judei usłyszeli, że również poganie przyjęli Słowo Boże.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 aby mógł zabronić Bogu. A usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i Poganom dał Bóg pokutę ku życiu. Można na razie tutaj się zaczynamy. Mhm. Uspokoili się. To <śmiech> najważniejsze. Tak, <śmiech> zobaczcie. Na początku, w drugim wierszu, czytamy, że się spierali. Macie tam jakieś inne tłumaczenie? Zarzucali mu mhm. wymówki tam. Tam jest takie słowo, które oznacza czynienie podziału, czynienie rozdwojenia, rozdźwięku. Czyli tutaj oni no, byli absolutnie przeciwni temu, co Piotr zrobił. Zauważcie, że tutaj mamy dobrą nowinę, że poganie przyjęli Słowo Boże w pierwszym wierszu. Ale przez to, że byli to poganie to dla niektórych, i to braci, nie jakichś tam faryzeuszów uczonych w piśmie, tylko tutaj mówimy o braciach, e, którzy byli z obrzezania, czyli którzy mhm. nadal no, byli obrzezani, czyli byli Żydami, to jest tak. jedna rzecz, pochodzili z obrzezania, ale nadal wyraźnie jakby mieli tą awersję do wszystkich, którzy nie Takie uprzedzenie, prawda? Tak, takie. No. No i, no i cały czas pewnie też uważali, że zbawienie jest dla nich. Dla nich że to, że tak. oni są narodem wybranym nie, jednak tak. i że to... Nie było tej świadomości. No, no, że pogani były dla nich zawsze kimś gorszym, niższej, niższej kategorii. I no, Nam może być to trudno rozumieć dzisiaj, natomiast widzimy, że to też... Yy, w różnych aspektach było problemem w Kościele, że ludzie ukształtowani w jakiś sposób przed swoim nawróceniem, po nawróceniu nadal było im trudno zaakceptować, że jest inaczej. W Stanach Zjednoczonych zobaczcie ile lat do dzisiaj, jaki jest rozdźwięk między białymi i czarnymi. Nie ma wielu kościołów, gdzie białych i czarnych są razem. Nadal niestety większość kościołów czarnych jest odrębnych i białych odrębnych. Pojedyncze osoby są i tu i tam. Ale w czarnych jest bardzo niewielu. białych. W białych jest więcej czarnych, tam się pojawiają. Natomiast jeśli chodzi o czarne kościoły, to one są na boku gdzieś świadomo. I żyją też w swoich dzielnicach. Ale czytają Słowo Boże, a pomimo tego oni robią takie podziały. Nie? Gdzie tu jest napisane, że nie ma ani Żyda ani Greka. W może tak nie jest. Czyli wszyscy są jednym w powszechnych. W niektórych jest lepiej, w jest, to lepiej, to jest W Anglii jest, jest, jest, jest, jest podobnie. Kościoły widziałem, byłem King's Castle. Wcale większość braci z Ugandy, z Tanzanii, a Biali to pojedyncze osoby były. Hmm. Tak. Ale hmm. też popatrzmy, na przykład u nas jest z Ukrainy wiele, hmm. y, wiele osób. To też tworzą swoje y, zbory. Znaczy czasami a kwestia Polsce językowa, że jeszcze Polsce. nie znają języka. Jakby to no rozumiemy, tak, no, ale... i, że kwestia językowa, ale powinni, jeśli już są tutaj, no to dążyć do tego, żeby jednak tak. się jakoś tam uczyć tego języka i być mm. świadomo w jedności, mm. no a niestety tworzą mm. swoje. No, chociaż tutaj mam nadzieję, że nie ma jakiejś takiej animozji. Tam niestety wynika to z pewnej animozji, z tak, pewnego niewłaściwego podejścia. Tak. Przez lata, jak, jak oglądacie te filmy o niewolnikach czy hmm. coś, to widać, tak, że biali ludzie uważali tych czarnych za jakieś no, zwierzęta, dla, Za zwierzęta, co więc tak. Więc w wielu kościołach nauczano wręcz, że oni są niewolnikami, że oni mają być z niewolnikami. Z niewolnikami. Cytowano te wiersze z Biblii, z Nowego nie, Testamentu, nie. że niewolnik ma tam służyć swojemu Panu mhm. i że ma szanować i ma dla niego pracę. Nie cytowano tych drugich wierszy, które mówiły że no, Panowie powinni traktować i to niewolników to i że w Chrystusie już nie masz wolnego tak, niewolnika. Te nie. wiersze były pomijane tak. i wielu ludzi nawet nie wiedziało, że to jest w Biblii. Niewolnicy inni piśmienni przecież to, to, co powiedziano, to słusznie. Tak. No ale, też, ale też biali nie, nie wiedzieli o tym, że są takie wiersze, które mówią, że już nie masz wolnego i niewolnika, no, no, no. tylko słyszeli tą propagandę, niestety kościelną, o tym, że niewolnicy są do tego, żeby harować i można ich traktować jak własność, co, co jest w ogóle, ani w starym, nawet w Starym Testamencie było, jak trzeba niewolnika traktować. Nie wolno było bić niewolnika bez przyczyny, robić mu krzywdy i tak dalej. Jeśli mu się coś mm -hmm. zrobiło, to go uwolnić, należało mu wynagrodzić jakieś tam y, krzywdy, więc to Stary Testament też nie pozwalał tak traktować niewolników, hmm. jak byli traktowani. A tutaj przez lata z Biblią w ręku to, się, to jest to, to, się dał, to że, że taka mentalność była i, i jak dzisiaj w Indiach na przykład ludzie się nawracają to też jest problem z tymi kastami, które tam już niby są zniesione przez państwo, ale w praktyce to nadal funkcjonuje. Są ci dalici, nietykalni i tak dalej. I teraz, kiedy się ludzie nawracają, to często mają problem w tych, wiecie, w w tym, że. Nawet w kościołach. To, to ileś pewnie jeszcze pokoleń zajmie, zanim będziemy żyli, żeby to w ogóle coś się zmieniło. Więc tutaj Piotr niestety, no, też ma problem. On też miał sam problem. Też Duch Święty mhm. musiał to objawić. Też musiał mu, widzieliśmy, w cudowny sposób pomóc zrobić to, co zrobił. A teraz bracia są do niego nastawieni właśnie w taki negatywny sposób i mu wyrzucają, tak? że poszedł do nieobrzezanych, że jadł z nimi. I dopiero kiedy Piotr mi tutaj, zobaczcie, to wyjaśnił i właśnie wskazał na to, co Duch Święty zrobił, i powiedział, kim że ja jestem. A więc, też pytanie do tych braci: że Wy jesteście, tak? Skoro Bóg ich przyjął, skoro Bóg im dał ducha, tak jak nam, to co Wy teraz chcecie się temu sprzeciwiać, nie? Więc tutaj ta interwencja Boża, zobaczcie, jest tym argumentem, który sprawia, że tamci się uspokajają. I czasami też myślę, że, że potrzeba takiej po prostu cudownej Bożej interwencji, tak. jakiejś naprawdę. Cudu nieraz, żeby ludzi z tego, z tego jakiegoś uprzedzenia, z jakiejś takiej właśnie negatywnej stali wyzwolić. Zdamy to, to, co mówisz, dziwne, bo przecież apostołowie żyli widzieli, jak Jezus się zadał. Żył, On jadał z poganami, z cennikami mm. nie, nie, nie wyczynił. ale to oni ileś tam nawet po śmierci Chrystusa zapomnieli, jak Jezus nauczanie dał. Mm -hmm. Zapomnieli cały czas się tym swoim w tak. judaizmie trwać, w jakichś tych tradycjach i tak dalej. Tak. Człowiek zapomina szybko. Mieli, mieli nauczyciela po prostu siebie, który mówił, który czynił. Tak. I, zapomnieli. I też Jezus już wtedy, za czasie swojej służby, kilku poganom też usłużył. Tak, tak? Mhm. Uzdrowił, tak. wypędził tak. demony. Tak. Tak. Więc tak. oni widzieli już wtedy, za czasów Jezusa, Jezus co prawda powiedział, że jestem posłany do zagubionych tak. obiec Izraela, ale czynił cuda dla pogan? wiele razy widzimy tych rzymskich setników, mm. którzy mm. przychodzą do niego o i ich słów. Na drzewie tak. mamy, no, Zdrawiaj, mógł tak, być no. Żydem, akurat nie, tak. ale mamy, tych, mamy tą Fenicjankę, no. która przychodzi i prosi o tą swoją córkę. Tak, tak. Mamy Jezusa, który wędruje w różne miejsca Samarytani. i tam też do kraju Boga przychodzi, więc Jezus daje sygnały, że, że Jego ja no. jest to wszystko. a tylko podziękował. Dokładnie. no. Nie mówi yes. im o Samarytanach, że tak. daje za przykład, tak. mówi, kto... No to miasto, cały Sychar ta. przecież tam jest ta Samarytanka, i całe to miasto ta, samarytańskie, gdzie Jezus głosi i tam się mhm. mnóstwo ludzi nawarżyli. Tak, się I i... Już wtedy w Samarii, a później Kościół się zamyka w yes. Jerozolimie i nie idą do Samaryta. Tak, tak, że dopiero później. Tak, czasami się zastanawiam. Przecież Biblia mówi, hmm. że mamy nową naturę. Ale ja wiem, że to w czasie wszystko, ale tak pokolenie za pokoleniem i ciągle są uprzedzenia. W są uprzedzenia, naprawdę. Mm -hmm. Ludzie patrzą taki, taki, taki, taki. Dlaczego? Przychodzą ludzie z jakimiś upośledzeniami umysłowymi, fizycznymi Dobra. czasami. Niektórzy nie wiedzą w ogóle jak się odnaleźć. Nie potrafią w tym w tym w tym traktować ich jak braci i siostry. Więc tutaj to też będzie wyzwanie. Jak, jak, jak mówię, mm -hmm. takie osoby coraz bardziej gdzieś funkcjonują w tej przestrzeni publicznej i też trafiają do Kościołów. I teraz pytanie, jak my przyjmie?my Czy będziemy się ich bać? Czy będziemy się separować? Czy będziemy uważali, że zbawienie nie jest dla nich? Bo na przykład mają jakieś umysłowe problemy. Czy, czy uważamy, że to już są przypadki no, nie do zdobycia dla Boga? Czy będziemy ich miłować? Czy będziemy im głosić Ewangelię? Pomimo tych ograniczeń, które mają. To jest bardzo trudne, ale myślę, że my też musimy Modlić się, żeby Pan Bóg nas zachował od jakiegoś takiego niewłaściwego potraktowania, bo nieraz słyszałem ludzi, którzy byli bardzo źle potraktowani w Kościele, kiedy przyszli właśnie z chorym dzieckiem, czy przyszli z takim właśnie umysłowo chorym dzieckiem i w wielu Kościołach no, od razu jest problem, bo przeszkadzają, bo oni tak nic nie rozumieją, bo Mogą coś tutaj zniszczyć i, i różne takie rzeczy. No i to niestety jest też nasze takie no, przyzwyczajenie. Tak, jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś, w czym jest nam wygodnie, w czym nam się dobrze funkcjonuje, a tutaj nagle ktoś zaburza to nasze przyzwyczajenie. Ale tutaj musimy, tak jak oni, też pewnie było łatwiej bo pogani mieli różnego rodzaju chore rzeczy, wyprawiali. Okay. Więc to na pewno było wyzwanie dla Kościoła teraz. Uznać ich za braci i, i teraz no, w ogóle wejść w ten cały świat. I teraz co właśnie z obrzezaniem, co z dietą żydowską, co ze świętami, co z tymi wszystkimi rzeczami. No oni to robili cały czas. Oni jakby funkcjonowali w tym żydowskim tak, społeczeństwie tak. i dalej to robili. A poganie teraz? Czy im to narzucić? Czy oni tego nie muszą robić? Czy... Co z nimi? No widzimy, że to później w XV no, rozdziale jest, będzie cała też dyskusja, nie? Mhm. Bo, bo się zaczną pytania i przeciwne stanowiska w Kościele. Więc tutaj mamy przykład właśnie sytuacji, gdzie mamy odmienne stanowisko, ale dzięki Bożej mocy i, i świadectwu no, takiego znamienitego brata, jakim był Piotr, mhm. widzimy, to zostało szybko zażegnane. I, i, I ci ludzie no, uspokoili się i chwalili Boga, że Bóg dał upamiętanie. Ale to rzeczywiście podać. Pan Bóg dał cud. Tak, tak, To było cudowne świadectwo o Bożym cudzie mm. i to nie, nie, nie mogę zaprzeczyć. Tak. I to chyba czasami faktycznie trzeba Bożego cudu mm. w wielu naszych sytuacjach. Tak. Tak. Tutaj też w tej relacji Piotra, jak uważnie ją porównacie z tym wcześniejszym rozdziale, rozdziałem, nie ma jakiejś rozbieżności, ale są pewne szczególiki, które, które się tutaj pojawiają jako nowe. Na przykład w tym 11 rozdziale i 14 wierszu, kiedy Piotr cytuje słowa Korneliusza, to mówi On Ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony Ty cały i cały Twój dom. Mhm. I to jest y, znowu taki fragment, który wielu ludzi bierze jako widnicę dla siebie. Mhm. Mhm. Ja, tak, Podobnie tak, tak, jak po to, co mhm. później w dziejach apostolskich w XVI rozdziale się dzieje w Filipii, kiedy Paweł mówi do tego strażnika więziennego. Mhm, Uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. będziesz zbawiony Ty i cały Twój dom. Czyli tutaj mamy takie dwa miejsca, to to nie będzie tak. które no, mówią nie będzie to było. coś takiego. I teraz pytanie, czy jest to uniwersalne, że jak ja uwierzę, to cały mój dom uwierzy? No czy to jest jakby automatyczne, że jak ktoś uwierzy, to ma obietnicę, że cała jego rodzina będzie zbawiona? Myślę, że nie. nie, nie bo, to, bo jak widzicie do koryw, nie jestem przynajmniej że skąd wiesz, że, że zbawisz mężu, bo wiesz że zbawisz żonę i widzimy niewierzących. Pan Jezus mówi o dzieciach, które swoich rodziców przyprawią. No, śmierć. Mówi o podziale między teściową, a synową, między członkami rodziny nawet. Więc tutaj na pewno nie ma takiej uniwersalnej obietnicy. Natomiast tutaj mamy zapowiedź, tego, że te słowa, które Piotr powie, powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. Czyli ja rozumiem, że w tych słowach jest ta moc i kto uwierzy w te słowa będzie zbawiony. I faktycznie Korneliusz uwierzył i cały jego dom uwierzył. I tak czasami się dzieje. Tak jak było właśnie w Filipi, Kiedy Paweł mówi do tego strażnika w Filipii, mówi, uwierz, a będziesz zbawiony. I potem dodaje, ty Czyli ty musisz uwierzyć i będziesz zbawiony i cały twój dom musi uwierzyć i będzie zbawiony. Jeśli uwierzysz, będziesz zbawiony. Natomiast jeśli nie uwierzy, to z wiara Korneliusza nie zbawi całego no, nie jego wierzę, domu. Tak samo w każdym innym przypadku. Więc tutaj branie tego, za obietnicę jest no, znowu takim nadużyciem wobec Bożego no, Słowa. W szczególnych wypadkach, tak. Już, które napisane, czyli Korneliusz, to znaczy, są takie rodziny, gdzie faktycznie... Dał, nie, tak, tak, chwała Bogu. Dałby no, Bóg, żebyśmy wszyscy takiego czegoś doświadczyli. Natomiast nie ma takiej obietnicy. O to chodzi, że tutaj nie możemy twierdzić, że Bóg to obiecuje. Bo widzimy w wielu przypadkach, że tak nie jest. Więc teraz albo by Bóg zawiódł, Albo Jego obietnica jest nieprawdziwa, albo ktoś ma za mało wiary, czyli wtedy się różnych szuka powodów, tak? dlaczego to się nie stało. Ale Bóg tego nie obiecał w taki sposób. Bóg wręcz przeciwnie. Mówi w wielu miejscach, że będziemy w rodzinach odosobnieni. Będziemy w nienawiści nawet u naszych najbliższych członków rodzin. Więc jeżeli Pan Jezus to mówi, to nie przeczy sobie. Więc tutaj widzimy, że musimy to właściwie rozumieć, że to jest, jest warunek wiary. To zbawienie jest dla Korneliusza i jego domu, jeśli uwierzą i oni uwierzyli i tak nieraz dzisiaj też widzimy i to jest cudowne. Tylko, że niektórzy opowiadają to w taki sposób, że potem inni słuchają tego no i się czują albo winni, że oni tego nie mają, albo myślą, że aha, skoro tam tak zrobi, no to mnie też tak zrobi. Nie? i żyją taką nadzieją, żyją takim wyznaniem, że Bóg zbawi cały mój dom. A potem mijają lata, no i niestety różnie to bywa. Takie znamy tutaj dwie dziewczyny z niedalekiej tutaj wioski, które kiedyś do nas wchodziły i sobie wzięły właśnie niewierzących mężów, mm. bo wierzyły, że oni się Tata. nawrócą, że wiecie. I tam bracia ich ostrzegali, napominali, żeby tego nie robiły. Nie, one się uparły, jedna i druga. I do dzisiaj dnia żyją, wiecie, w strasznych warunkach. w domach. czy tak? Tak, tak. No i to jest drama. To jest dla mnie taki, jeden z takich właśnie naiwnych przykładów takiej właśnie wiary, którą ktoś sobie wmówił, ktoś sobie coś wyobraził i teraz minęło już ponad 20 lat i one, one żyją w tragicznych próbkach, Naprawdę. Pamiętasz w bankie, mnie się sobie też mówię, to, że w koncert. A tak, tak. tak. I cierpiały i płakały, a raz tam gdzieś sobie pozywała. Czemuś to było? Bóg jej powiedział, no. Dziś, no to, tak Co tak. w życiu. w świecie takie związki są. A nie, to, no, to, jest, to, to jest wiadomo. To jest... W świecie no, człowiek bierze sobie człowieka ze świata. Tak? No to, to. Ale jeżeli wierzący człowiek się decyduje na coś takiego, wmawiając w siebie, no to, to, to. Że, że Bóg go zbawi, że na pewno on będzie zbawiony, no to to jest. Po prostu nieposłuszeństwo w ogóle tak. no? Za Bożej. Tak? I jak oni powiedziały? Że był kim to powiedział? Chyba ludzie. Coś takiego, nie no, no nie wiem, już nie pamiętam szczegółów. Tylko, że on cały czas zeźmłodził, miał pertensję jakiś, ale tam na tam jakaś Basia, Kasia, no ale przecież ty złamałaś, to są nakazy no, Boże. Mnie wiesz sobie, nie mieli działu z Wierzącym i ty chcesz mieć dział i czego oczekujesz. Już nie pamiętam słów dokładnych tam. No, nie nie z 15 tam no. ale. No więc tutaj. Wiemy, że ta obietnica zbawienia jest dla każdego, kto wierzy. Nie jest jakąś obietnicą dla całych rodzin, dla, mm -hmm. dla całych pokoleń, tylko tutaj każdy człowiek musi uwierzyć, musi przyjąć Chrystusa, musi przyjąć Ewangelię i ta oferta jest do wszystkich skierowana, natomiast wiemy, że niewielu reaguje na tę ofertę. Natomiast tutaj rzeczywiście tak się stało i więcej. Duch Święty został na nim wylany i tutaj Piotr też dodaje, zobaczcie, coś czego o czym wcześniej nie czytaliśmy, w szesnastym wierszu, mówi, że przypomniałem sobie Słowo Pana, czyli przypomniał sobie, co Jezus powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni duchem się, to jest troszkę złe tłumaczenie, bo tam znowu w Grece nigdzie nie ma, że chrzcić wodą i chrzcić duchem wszędzie jest chrzcić w wodzie i chrzcić w Duchu Świętym. Tak, tak, tak. Ponieważ to słowo chrzcić znaczy zanurzać. Nie można chrzcić wodą, tylko trzeba zanu... nie da się zanurzać wodą, tylko się... trzeba zanurzyć w wodzie. Podobnie z Duchem Świętym. Duch Święty nie jest substancją, którą się kropi, tylko jest osobą, w której człowiek musi być zanurzony w Duchu więc tutaj zawsze Nowy Testament używa takiego, nie wiem czemu tłumacze tak to oddali dziwnie, czy to katolickie mentalność jakiegoś tak. tropienia wodą i stąd chrzest wodą, w sensie tropienia wodą. Obawiam się, że to wpływ katolicyzmu na myślenie tych tłumaczy, że oni tak to tłumaczą w wielu miejscach. Bo to jest w sumie, to, to ja czytam to z OZU współcześnionej hmm. dańskiej. więc to już nie jest. To, hmm. no to, jest to są to bracia, którzy są protestantami od lat, ale tak samo przetłumaczyli. Być może sugerowali się, nie wiem, wcześniejszym katolickim kontekście. tak hmm. samo Je, jest? Nie, wy. jest w. Wy. jest właśnie wy. wy, tam, dobrze, oddało, literalnie, A to znaczy tak jak, tak jak jest, nie? z tym, z tym hmm. no. Takie Tu jest akurat w z receptu, że zanurzył wodą do, dokładnie, no, no ale tam dalej jest, że w Duchu Świętym. Mhm. No. To jest domyślne. Jeżeli mm. go nie ma, tego przyimka N, bo tam powinien być no, no, N, w tym druga, drugi no, jest, tak? w no, drugiej części jest. W drugiej jest, a w tej nie ma. No i jakby to jest automatycznie, bo mm. nie można zanurzać czymś. No dokładnie. Można zanurzać tylko w czymś, nie? więc tutaj powinni to dodać w naszym tłumaczeniu. A, a jeśli już, no to jakoś to inaczej ująć, a nie chrzcić czymś, tak. ponieważ nie można zanurzać czymś. No, to jest, no, o, być, a wtedy się bierze polewanie wodą. No więc właśnie no. mówię, to z tego wynika, tak, jakby właśnie no, to jest no, ta mentalność, tak. że, że to można też zrobić w ten sposób i oczywiście, w pewnych przypadkach, ja teraz ostatnio gdzieś trafiłem na taki wczesny dokument kościelny. Było coś takiego, co się nazywało Didache. Taki bardzo wczesny, tam z końca I wieku dokument. I tam w tym dokumencie jest wiele rzeczy powtórzonych z Pisma Świętego. Między innymi ciekawe jest, że tam właśnie występuje chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tam jest właśnie jakby odwołanie do tej, tej reguły w imię Ojca, Syna i Ducha. Tam jest wręcz opisane, że nawet jeżeli właśnie nie ma możliwości zanurzenia kogoś w wodzie, bo tam jest napisane, że powinno się chrzcić w bieżącej wodzie. Tam oni, czyli w rzece, w jakimś takim, tam oni takie dają zalecenie, co oczywiście jest znowu już jakąś tam dodatkiem, Lepiej w górskim ale to tylko nam pokazuje, jak wcześniej gdzieś tam już zaczęto kombinować i dodawać. Natomiast pisze, że jeżeli nie ma możliwości takiej, no to wtedy może być w zwykłym wodzie, może być zanurzenie, a jeśli nie ma takiej możliwości, to trzykrotne polanie wodą i I ale, zeskać, są reguły. Czyli było widać jak wcześniej już modyfikowano pewne rzeczy i próbowano że tak powiem łatwice, odpowiedzieć na jakieś pojawiające się pytania czy problemy. Nie? Natomiast jest to ciekawe, że tam właśnie w tym dokumencie też jest to ta, ta, ta jakby pierwotne zrozumienie sztuki jako zanurzenia i to jest tam też wyraźnie wyartykułowane, ale jest też ten element już wtedy możliwości takiego polania głowy tego chrz chrzczonego. No, jest to ciekawe, nie? jak gdzieś wcześniej zaczęto zastanawiać się, a co w takim przypadku, a co w takim przypadku. Nie? i wtedy gdzieś tam się były jakieś ustępstwa i znowu ja myślę, że tutaj tak długo jak z tego nie robimy tak jak Kościół rzymski zrobił z tego właśnie zupełnie to odrzucie, do zupełnie to zmienił zrobił z tego zupełnie nową formułę nadał chrztowi zupełnie nowe Czeka znaczenie zaczął chrzcić dzieci niemowlęta no tu już mamy odstępstwo na, od tych wyraźnych biblijnych wskazówek więc tu jest problem, ale to on pokazuje, jak wystarczy, wiecie, maleńkie odstępstwo, Przeciw, otwiera się troszeczkę, troszeczkę drogę szerzej i ktoś robi kolejny krok i kolejny i nie wiemy kiedy jesteśmy w innym miejscu. I wszyscy się z tym już zgodzili. Wszyscy. No bo tradycja się zrobiła. Zrobiła się tradycja. Stworzyliśmy coś nowego, czego nie ma w piśmie, ale My już nie widzimy w tym problemu, bo przecież co to za różnica. Pomalutko, pomalutko. Tak, więc tutaj to musimy naprawdę być ostrożni. żeby się dobrze za każdym razem upewnić, że to nadal to mówię, jest tak w tym samym duchu ta. i o to samo chodzi. Zobaczcie też, że tutaj właśnie ten siedemnasty wiersz yy, Piotr siebie, stawia w tam, gdzie każdy z nas powinien siebie postawić. mówi Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu? I tutaj myślę, że jest ważna lekcja, że czasami Bóg robi różne rzeczy, które dla nas mogą się wydawać nie tak, jak powinno być. Bo my mieliśmy inaczej, bo, bo do tej pory nie spotkaliśmy się z czymś takim. Ale jeśli Bóg coś robi, to kimże jesteśmy my, żeby dyskutować z Panem Bogiem? To przypomina Jonasza. <śmiech> no dokładnie. No, on, mówi, on miał iść do tego pogańskiego miasta. I, właśnie I się, no, się zbudował, nie chciał. To, no. Chciał, i się są w drugą stronę. myślę, niestety, że niestety wielu wierzą. Nie no, no to właśnie to, to, to jest, jest właśnie to, Niestety, wszystko. Tak, tak. Tak. Dokładnie tak tak jest. Natomiast Józef tutaj nam pokazuje tą właściwą postawę, tak. że jeżeli Bóg, Bóg mówi, że jest tak, to tak jest. jak tam powiedział, nie uważaj tego, co oczyściłem, za nieczystym. Piotr mówi, nie, ja nie będę, To jest nieczyste. A tutaj trzy razy Bóg mówi mu, nie, ja to oczyściłem. Więc tutaj są sytuacje, które dla nas są nowe, które dla nas mogą się wydawać takie dziwne czasami, ale jeśli widzimy działanie Boże, no to musimy być ostrożni, żeby się nie przeciwstawiać Bogu, żeby nie być właśnie ludźmi, którzy... Tak tutaj ci bracia na początku, się oburzają i, i sprzeciwiają, i dzielą się, chcą się dzielić. Więc tutaj musimy naprawdę się wystrzegać takiej, żeby się nie zapędzić za daleko. Nie? Czasami... czasem się nie okazało, że stanęliśmy na miejscu sędziego. No, no tak, tak jak no. tam ten Gamaliel dobrze doradził, kiedy, ich, kiedy tam uczniów zakazywano im głosić Chrystusa, oni powiedział. Uważajcie, bo możemy walczyć z samym Bogiem, nie? do tych innych, on powiedział. Więc tutaj miał na tyle mądrości, że okej, okay, to jemu też się nie zgadzało, on też był w tej radzie, ale, ale miał taką, widzicie, ostrożność, taką miał właśnie mądrość, że okej, okay, może się okazać, że walczymy, czy walczycie, mówi do nich, z samym Bogiem. Więc my też czasami, wiecie, patrzymy na jakieś tam zjawiska, i owszem, one nam się wydają dziwne że ludzie tak się zachowują, czy tak. I często jest to jakaś głupota, często jest to coś innego, ale czasami w pośród tego wszystkiego może być ktoś, kto tam, wiecie, w szczerości woła do Boga i Bóg dotyka się jego serca i może jego zachowanie nie jest takie, jakie my jesteśmy przyzwyczajeni, ale to nie oznacza, że on nie spotkał się z Bogiem. Ja myślę, że tutaj Trzeba też pewnej ostrożności. Nie mówię, żeby teraz przyjmować wszystko i akceptować wszelkie głupoty i jakieś dziwactwa, które ludzie nazywają działaniem Ducha Świętego, ale żeby też nie być tacy pochopni w ocenianiu wszystkiego i krytykowaniu, jeśli my uważamy, że to powinno się tak dziać w spokoju, że to musi się tak dziać z takim zrozumieniem itd., tak jak my tego doświadczyliśmy, ale ktoś inny... Mógł to w inny sposób przeżyć. I to, to ja to myślę, że tak, musimy popatrzeć na owoc, mm -hmm. poczekać troszkę, dopytać się, czasami wytłumaczyć coś, i, i, i się okazuje, że ktoś no, rozumie, że to nie było potrzebne, ale to nie znaczy, że nie spotkał się z Bogiem. To po prostu była jego cielesna reakcja, jakaś tam emocje, jakieś no, rzeczy, które gdzieś tam nabył w jakiejś grupie charyzmatycznej czy innej więc ja myślę, że tutaj też nie możemy tak w czambu skreślać wszystkiego, co, co nam się wydaje podejrzane jeżeli widzimy dobry owoc bo jeżeli widzimy zły owoc jeśli widzimy, że to prowadzi do czegoś faktycznie bezbożnego no to to nam pozwala ocenić że coś jest nie tak natomiast jeśli chodzi o te rzeczy takie jak tutaj no, było to coś dziwnego było to coś zaskakującego ale mówi to Bóg to zrobił. Więc teraz, kim ja jestem, żeby tak, coś zabraniać Bogu. No. Skoro Bóg tego dokonał, dla mnie to dziwne, ale, ale nie będę się z tym kłócił. Natomiast wielu ludzi niestety się kłóci. I, i wielu ludzi gdzieś tak jest uparcie, no, wszystko skreślają, co się nie zgadza z ich tam zrozumieniem i z ich doktryną, i z ich, i z ich interpretacją Pisma. I tutaj też patrzymy właśnie na te no, różne rzeczy, które Bóg czynił na przestrzeni wieków, które na początku zawsze były nowe, które były gdzieś tam inne, tak jak te, te misje się rozpoczęły wśród właśnie Pogan i, i teraz pytanie, czy z nich robić Europejczyków, czy ich ubierać tak jak my, czy, czy właśnie pozwolić im funkcjonować w takim środowisku, w jakim do tej pory funkcjonowali. I teraz załóżmy, no Nawraca się wódz, który ma tam dziesięć żon i co teraz z tym zrobić? Do tej pory tak tam funkcjonowali, do tej pory tak żyli i, i była trudność teraz. jak teraz w wielkiej mądrości. wszystkie oddalić, zostawić sobie pierwszą. Z hmm. Co z tymi Tradycyjna dziećmi, które są a z tych w... różnych, były jest... trudności, były to wyzwania hmm. i też różnie decydowano. Na jednych misjach decydowali tak, na innych decydowali inaczej nie wiedzieli. Hmm. I po prostu się modlili. Czasami ten wódz sam gdzieś tam dochodził do jakiejś decyzji, czasami żył tak jakiś czas, a potem jednak uznawał, że coś trzeba zmienić. Różnie. I tutaj myślę, że to są właśnie takie... Dla nas no, musimy prosić Boga, żeby Bóg pokazał, żeby Bóg działał w sercach, żeby Bóg w jakiś sposób no, dał świadectwo, co mamy robić. Nie? Więc czasami trzeba czasu i, i takiego właśnie powolnego robienia kroków w takich trudnych przypadkach. Nie? Ale już tego, no, chyba tam pracował w tych takich dziwnych mm -hmm. miejscach. Tak, w Afryce Południowej. Dziwne, no, może to nie dziwne miejsca dla mnie, może mm -hmm. dziwne. I on takie przeżycia... Jak taki? on nazywał się. Ja nie znam, tylko znam z opieści. Mm -hmm, mm -hmm. Lub tam kiedyś były takie szpulowe jeszcze A, no, um, no, ja coś, kasety. A, nawet na kasety. Kiedyś tego te, o, czytałem, ten Bonke, też tam. Mm -hmm. Tak, to, to jest. Coś, no. tak, on, na ale Ernő Sztegen chyba nie ma. Myślę, że może ja z nas nikt się nie tam. Już takich miejsc, tego... tacy z żyją, młodzież tak. coraz mniej jest na świecie, żeby takie szpulowane były. No ale wiesz, nawet tak jak dzisiaj, no, nawracają się ludzie w kolejnych związkach, nawracają tak, się jakieś... tak. i teraz no, no. wiadomo, możemy powiedzieć sztywno, tak? Tak i tak, natomiast myślę, że tutaj musimy powiedzieć im prawdę, to nie to, że ich teraz będziemy jakoś inaczej mówić niż Słowo Boże. Musimy tą naukę Bożą przedstawić, ale musimy dać im czas, musimy jakby pozwolić im dojrzeć do miejsca, w którym oni podejmą decyzję, a nie narzucić im, a nie ich zmusić do czegoś albo im zamknąć drogę w taki sztywny sposób. Ja myślę, że tutaj no, chodzi o ratowanie tych ludzi. Nie chodzi o to, żeby teraz trzymać się tylko i wyłącznie w to, co my uwierzyliśmy, ale wierząc w to, co wierzymy, nie możemy pójść na kompromis, nie możemy im powiedzieć, że to jest w porządku, musimy powiedzieć, że to jest grzech, tak, że to jest, no, to się pokój. W nie no no na przykład Norman się nawróci, nie miał 10 żon, tak. leś tam dzieci, no i co w tej sytuacji, ma no. wybrać, która będzie jego legalna no. żona? No. No. Nie. No, Też jest wszystkie są legalne. No wszystkie są no. no. legalne no, i nie no nie nielegalne. No, no legalne. to. i nielegalne. Ale to taka skomplikowana, to, to jak to, to bo ale bóra, to no to... w swoim słowie, żeby być w takim stanie, jakim Bóg powołał tego człowieka. Tak, ale to nie znaczy, że jak cię powołuje na to zostajesz. No, nie, ja no, nie, nie, nie, nie. Musi wszystko się zgadzać z Biblią. Nie tak. chodzi tylko o te żony. Mm. Więc no. jeżeli ktoś na przykład, ja nie mówię o mormonach, tylko jeżeli ktoś na przykład wyszedł za mąż, czy ożenił się i ma trzecią żonę i Bóg go z tą żoną powołuje, to chyba, no nie wiem, czy miałby zostawić tą i wrócić do tej pierwszej. inaczej no, bym nie nie myślała, że jest, jest, nie, no, tak, jest, ale ja się nie trącę, bo nie mam pojęcia. To są te dylematy, tak, bo Pan tak. Jezus mówi ktokolwiek odprawia swoją żonę i bierze i non I teraz pytanie. Czy Pan Jezus to mówi tylko do swoich uczniów, czy jakby wprowadza nowe prawo, które mówi, Myślę, że, tak. że jeżeli ktoś chce być Jego uczniem, to nie może kontynuować Żyć. czegoś takiego. Ja uważam, nie może, że On powinien i... zostawić. Ale żyć no, nie, ja nie więc chcę. Więc tutaj się właśnie odpowiadać. teraz pytanie, kto z nas chce stawać się Sędziowym. wyrocznią dla Prani Wysoka. No właśnie ja myślę, Ruch, że, ja myślę, że, ja dla myślę, myślę. Wyśle, że no. naszym zadaniem jest przedstawić im naukę Chrystusa tak. i prosić tak. ich o to, żeby oni się modlili tak. i rozpoznali co oni mają zrobić tak. w świetle tej nauki. No tak, bo ostrzec ich przed konsekwencjami nieposłuszeństwa, grzechu, no. ale nie możemy narzucać, myślę, naszego rozwiązania dla takich osób, bo tutaj jest, jest to mówię, ludzie są to, są, to są tak to trudne jest rzeczy, to jest to, to mają czasami, wiecie, czują się skrzywdzeni, tak. tak, bo zostali faktycznie zdradzeni, oszukani, a czasami oni zdradzili hmm. i oszukali więc są różne sytuacje i komuś, kto skrzywdził kogoś innego, myślę, jest łatwiej zobaczyć to i, i próbować to naprawiać natomiast jak ktoś sam został, wiecie, skrzywdzony oszukany i teraz y, przychodzi do kościoła nawraca się do Chrystusa i nagle słyszy, że teraz on jest winny że on teraz zrobił coś złego no to jest bardzo trudne, tak i teraz trzeba czasu, żeby Duch Święty pracował Czekano, w sercu człowieka tak. i Duch Święty pokazał, co ma robić więc ja myślę, że tutaj niektórzy sięgają po takie, wiecie, radykalne kroki, a niektórzy w ogóle nic nie robią. Uważają, że wszystko jest w porządku, stare przeminęło, wszystko stało się nowe, jest okej okay, tak, jak jest. Ja myślę, że jedno i drugie nie jest właściwe. Że powiedzenie takiemu człowiekowi, no tak Cię Pan przyjął, to teraz tak żyj, myślę, że to nie jest właściwe. Bo jeżeli mówię z każdym innym grzechem, musimy się rozstać. Się rozstać. No tak, ale, e, Teraz pytanie, czy to był się grzech, się. czy to nie był grzech? Czy to, jak zostawił swoją żonę i wziął sobie inną, czy to było w porządku? No ale no, nie, jak... że jest w Wtedy nie. Wtedy Pan Jezus powiedział, że, że może chyba ten list rozwodowy dać. Jeżeli mówisz, że ktoś został zdradzony. Tak. tak. No to jest jedyny przypadek, gdzie wydaje się, że jeżeli jest ta porneja, tak? jeżeli mm -hmm. ktoś żyje w jakimś tam rzeczywiście no, nieprawym stanie, chociaż to znowu to słowo nie jest takie proste. To słowo nie oznacza zdrady małżeńskiej. To słowo oznacza różnego rodzaju perwersje, różnego rodzaju niewłaściwe związki, kazirodcze związki, homoseksualne związki, czy na przykład osobę, tak jak w przypadku Marii Józefa wyglądało na początku na Józefa, że jest panna, która nie jest panną. I w tym momencie to też jest porneja. Więc tutaj mamy trudność w jasnej interpretacji, co znaczy ta porneja. Niektórzy twierdzą, że to jest zdrada małżeńska, ale to nie jest, bo mają, Grecy mają inne słowo, moicheja, które oznacza zdradę małżeńską. I Pan Jezus mówi, że kto właśnie taką żoną trawia, ten dopuszcza się moicheja, czyli właśnie zdrady małżeńskiej. Dopuszcza się cudzołóstwa. Odprawi taką, y... Ktokolwiek odprawia i poślubia inną. I Pan tak. Jezus mówi z jakiegokolwiek powodu. Z ma. jakiegokolwiek powodu. Ale Ktoś odprawić tutaj... może, ale musi zdać sam. Tak Natomiast, to tak, ja też to rozumiem, że to jest taka jest. Nie może i związku tak, zażyć. Tak, bo jest cały jest czas tak, związany z. Tak długo tak, tak, tak jak żyje. Bo jak tak, umrze, to jest wolne. Więc tutaj mówię jest to trudność, ogromna trudność. I my możemy, mówię teraz, coś rozumieć dla siebie. Możemy, tego, możemy i musimy wręcz tego nauczać tak jak pan Jezus to powiedział. Natomiast inną rzeczą jest teraz narzucać to komuś. Mhm. Inną rzeczą jest od razu kogoś jakby na wstępie zamknąć mu drogę i powiedzieć albo to zrobisz albo niestety nie możesz, tak? mhm. Tutaj być z nami i tak dalej. Myślę, że znaczy, może przeczytam z tego mhm. właśnie z Ewangelii Mateusza. No tu jest właśnie napisane, powiedziano też, kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Znaczy ja wam mówię, kto oddala swoją żonę, poza przypadkiem nierządu, prowadzi ją do cudzołóstwa. Kto żenie się z oddalonym cudzoło, mm, tak. no czyli tu też, że jest napisane, że prowadzi on do, do cudzołóstwa, ale że po, poza przypadkiem nierządu. Nie tak, tylko czyli, w czyli, czyli, czyli w tym fragmencie wychodzi na to, że po prostu, jeżeli małżonka. Już, już, już jest w nierządzie, rządzie, no to wtedy to jej nie prowadzi. Nie prowadzi, czasu no bo no, ona, no. ona już żyje no, dokładnie. w dokładnie. No. Natomiast jeśli nie żyje w nierządzie, a ją ktoś odprawia, no to ją wtedy prowadzi, prowadzi bo ona może popaść. w nie no, no, jest. Jakby to wszystko w miarę proste. Natomiast mówię ludzie przez to, że żyją dzisiaj tak, jak żyją, często na kocią łapę przez lata, potem y, się te związki rozpadają, albo załóżmy, zawierają pochopnie związek i związek się rozpada, zawierają kolejny ja, związek, kolejny, kolejny i teraz nawracają się. I no i powiedzieć? pytanie, co zrobić, tak? Czy wrócić do tej pierwszej? Tak. Czy? czy jak? Jeżeli taka możliwość jest, no to najlepiej chyba. Ale często nie ma takiej możliwości. Ma już jakiś związ, często często ona tak, jest w jakimś nie? swoim związku, często tu są no. jakieś dzieci i tak dalej, no. nie? Trudny I to temat, są no. bardzo, bardzo trudne no. teraz decyzje. Ja myślę, że te osoby musimy skonfrontować z nauką Bożą, ale modlić się, tak. żeby oni podjęli decyzję. Okay. My nie możemy sami podejmować takiej decyzji. Oni no. muszą podjąć decyzję, natomiast wiadomo, że my tutaj pewnych rzeczy im nie możemy powierzyć, no bo nie mogą być przykładem dla innych, więc jak wiadomo, tutaj są pewne ograniczenia w ich posłudze, natomiast odpowiedzialność na nich spoczywa. Okay. Ja rozumiem, że naszą odpowiedzialnością jest im przedstawić na okresu tak, tak. Ale oni muszą podjąć decyzję, co oni z tą zrobią i jak. Widać, że ludzie różnie podejmują. Są tak. ludzie, którzy mają taką zdolność i siłę, że żyją jakby jak brat i siostra, tak? nie żyją jako małżeństwo, po prostu wiadomo, mają dzieci na przykład, więc wiadomo zajmują się tymi dziećmi, ale jeśli mieszkają albo w odrębnych pokojach, albo czasami w innych mieszkaniach nawet, znam takie przypadki. Są sytuacje, że uznają, że nie mogą być razem, rozstają się, a są inni, którzy no nie, no, my mamy być razem i, I zostają już. w tych związkach. I to jest ich odpowiedzialność. Mm -hmm. Ja się nie wdaję w ich osobę, ja mogę się z tym nie zgadzać, ja mogę ich ostrzegać, ale bym się nie ważył im powiedzieć, że mają zrobić to czy tamto w takich wypadkach. To, to jest ich decyzja. No, bez... Zdadzą za siebie sprawę. No, no tylko mhm. widzisz, że akurat dla Miri na przykład. Tam był taki przypadek właśnie, że tam no, Gabriel przyjechał z, z jednym, który właśnie żył w takim związku, mhm. czyli miał drugą żonę i wiadomo, i wtedy dopiero się nawrócił. Mhm. No i pozostał, widzisz, pozostał w tym związku tak, Nie To no i właśnie, ale już dla niej to już było, dla niej to było zgorszenie. Uh -huh. no, mówię, to nie jest dla niej wiesz, żaden przykład. Nie? I, teraz, I on chce, jeszcze wiesz, opowiada o tym, że, że przez to też się źle czuje nie? Z, tym, z tym wszystkim właśnie. No to jeżeli się źle czuje, to znaczy, że Duch Święty pracuje w Jego sercu, a On po prostu jest nieczuły na to, że nie chce się podporządkować. Ciało, no, tutaj, żyje ciałem, nie duchem. Jest tutaj no, nie słabością nie ciała polega. Jeżeli człowiek prawdziwie się na nowo narodził, poddał się Chrystusowi, to wierzymy, że Duch Święty działa w sercu i przekonuje i też uzdalnia człowieka, żeby zrobił to, co trzeba zrobić. No bo może już starczy. No, natomiast no, no, to jest kwestia, no, co człowiek, jak człowiek bardzo się podda Chrystusowi, jak bardzo jest no, gotów też cierpieć dla Ewangelii, no, tak. Tak, bo to jest cierpienie. No, tak. Ale Pan Jezus mówił, <kluj> że jeżeli chcemy iść za Nim, będziemy My też musieli podejmować decyzje, które nas będą wiele kosztowały. Musimy stracić nasze życie na tym świecie. To są trudne rzeczy, ale też musimy ludzi do tego wzywać. Co oni z tym zrobią? To jest ich decyzja. My nie mamy prawa narzucać nikomu. Natomiast wiadomo, że z takimi osobami też mamy dylemat, jak możemy bardzo być blisko. Tak. Na ile ta nasza społeczność jest taką prawdziwie braterską społecznością. Zawsze jest jakiś niepokój. Tak w relacji z taką osobą, więc to, to są różne wyzwania, którym stawiamy czoła, ale myślę, że właśnie no tak jak tutaj, modlimy się też o Bożą interwencję, modlimy się o Boże wskazanie, o Boże działanie I jeśli to są Boże ludzie, no to wiemy, że Bóg ma moc w różny sposób się objawiać. Taką siostrę znamy z Islandii, która była u nas kiedyś tutaj w Boże, potem wyjechała do Islandii. Ona miała nieślubne dziecko, Miała córkę z takiego związku no, pozamałżeńskiego, kiedy jeszcze była panna. Natomiast tam poznała w Islandii takiego człowieka, który się rozwiódł. Jeszcze powierzący ze swoją żoną. I jej tam po prostu jej to w głowie, nie? Że, że tutaj to wszystko jest w porządku, że on tam jest, tam on jest rozwiedziony, hmm. że to już przeminęło. A to niby też wierzący jakiś. To był niby wierzący człowiek hmm. i ona się z nim pobrała, nie? mimo tutaj naszych ostrzeżeń jej i mówienia, żeby tego nie robiła, ona się z nim pobrała. I uważała, że wszystko jest w porządku. On był taki bardzo bystry, inteligentny, już wersetami tam ją po prostu, zaszachował. I ona uważała, że wszystko jest w porządku. I on zginął w wypadku samochodowym i wtedy dopiero ona jakby zobaczyła, że to po prostu było błędne. Nie? Czyli zobaczcie, jakie musiały się rzeczy wydarzyć żeby ona przejrzała na łączy. I ona mówi do dzisiaj: nie wiem, mówi, jakbym z nim była, to może bym dalej uważała, że wszystko jest w Później pokutowała z tego, później, jakby zobaczyła, że on ją oszukał. że to nie był właściwy związek. Ale tak długo, jak z nim była, jak on żył, no tego nie widziała. Po prostu była zaślepiona tym tą miłością, tym Na A on był rozwiedziony. A on był rozwiedziony, tak. Tak. i jej wmówił, że wszystko jest w porządku, że tam nic nie ma, że tam nie zabał nawet nią ślubu, mhm. tylko tak po prostu jej tam coś obiecał, My nie potrzebujemy żadnego tam ślubu, papieru, będziemy sobie razem żyli, ty jesteś moją żoną, ja jest mężem, i tak po prostu wkład tak, tak namącił, że on wszystko ułyknęła. No i nie widziała w tym problemu. I ta jej córka jeszcze, ta jej córka też tam nawróciła się, no i ta córka też już miała z tym dylemat. I własna tak. córka miała z tym dylemat. Z mamy przykład. Tak, tak nie wiedziała, co tutaj z tą mamą. Ale no, dopiero śmierć tego męża, czy tego mężczyzny bardziej, mm -hmm. spowodował, że ona się opamiętała. No i teraz ona mówi, że żyła w grzechu. No to jest jasno, wiecie, mm -hmm. zupełnie zmieniło się jej myślenie. Ale to pokazuje, jak często okoliczności, w których się znajdujemy, jak wpływają na nasze, nasze decyzje, tak? decyzje. Jeśli mamy jeszcze takiego... Człowieka, który nas tak urawia sobie, tak. według mhm. swojego zrozumienia, no to nie jest łatwo. Nie? I tylko właśnie albo jakieś takie, takie działanie, Boże, albo jakiś taki przypadek, tutaj był taki inny brat, mamy jego nagrane świadectwo, byłem wrzetecznikiem, chyba to nazwał. To on opowiadał, jak on w Wielkiej Brytanii, właśnie on był rozwodnikiem. I tam go w zborze namawiali, no bo nie, żeby zrała żonę, żeby tego, nie? I, i, I on wziął sobie kobietę, która się podawała za wierzącą. No i tam normalnie w zborze im udzielili ślubu i tak dalej. I on zaraz po tym ślubie miał takie nadprzyrodzone jakieś e, takie, takie zjawiska, mm -hmm. że, mówi, że widział ją jako węża, który jego, na niego się rzuca, jakieś takie po prostu koszmary, zaczęły jakieś takie zwidy mieć takie straszne, czy to wizje, czy zwidy, on nie wiedział co to jest, on tak się wystraszył, bo on w sercu wiedział, że on nie powinien z nią wchodzić, tylko po prostu ci inni, no, w słowie tak. wierzący go nakręcili, no, no. no, mm -hmm. bo tam to powszechne, tam to po prostu masa zborów takich, gdzie tam Wiadomo, ludzie się rozwiązują, tak, nie ma tak, no, tak, problemu. No, niestety. I, I on po prostu tak się wystraszył. Tego, no, że, że, że odszedł od niej. Wiedział, że po prostu to jest, no, jest łaskę, taki... no, ale też e, takie, takie przerażające doświadczenia. No. nie, które, no, które... No, nie roztrzebę No i ja mówię, czasami właśnie widzimy, że Bóg ma moc w taki sposób, się czy, czy dopuścił, mówię, czy to było szatańskie działanie, czy Boże, tego nie wiem. Ale Bóg dopuszcza różne rzeczy, żeby człowieka przywieźć do opamiętania. I ten człowiek rzeczywiście się I mówi, to wszystko zniknęło jak ręką odjął. Jak od niej odszedł, od razu te wszystkie zliby to wszystko zeszyk, od, zeszyk, od razu zgodne. To przyszło właśnie, jak tylko z nią wszedł to Musiał to być Boży w ten związek. no i do dzisiaj to samotnie żyje normalnie żyje z Chrystusem. Samotnie. samotnie Wie, że nie dobrze. może zawrzeć w związku, póki daje jego żona tak, tak. Aha, bo on jest rozwiedziony, no. ale on tak, wziął z tą drugą, Ta, tak? Tak, hmm. tak. Ja. No to Pan Bóg swój kościół trzyma. W no. Tak. To nie wszystko, to łaska, wielka łaska. Muszą przeszedć ta... jakieś no, doświadczenia, ale to, że Bóg nie to w taki sposób, to jest łaska, że ci no. żyje w tak. czystości. Bez grzechu. Wiesz, wiele ludzi nie ma tego. No ale właśnie te wiele ludzi to to jest. Właśnie, no. My mamy łaskę, nie będziemy... Ja, ja no to bez przestraszyło, to by nie brali. No, ja no, właśnie, no, bo, no, ale no, właśnie Bóg nie działa, szablonowo. Tak. No, no. tam, przepraszam, tam mieszkaliśmy w Anglii na pierwszym adresie, tam był taki, nie brat, nie wiem, tylko Polskie, nie ważne i też tam. Żona gdzieś go tam radziła, nie zradziła. No i to tak, uważał, że on jest wolny. niby mhm. w bieżący, tak? Ten w jakimś czasie, pół roku, rok, znalazł sobie tam następną kobietę. Tak. Uważał, że ok Ale tak myśmy wiele tam zborów przeszli, czy baptyści, czy to myśmy tam w wielu zborach, w wielu miejscach lokacji myśmy spotykali, myśmy mieli z kilku miast. Taka nasza grupa w takiej jednej miejscowości ale no tam pracował darem, niedaleko w sumie to był taki zbór baptystów tam nasz brat zachęcał, bo tam gdzieś, nie wiem że oni już dopuszczali do tego, że sodomici usługiwali no brat sobie i ten i ten, ten, ten, ten, jak on miał tam imię, już nie pamiętam no, chodźcie, jak, jak on fajnie mówi on nas strasznie namawiał, żeby poszli na zgromadzenie z tym pastorem był w takiej kongregacji, bo batyście jakieś takie grupy, tam na zachodzie, tacy, wiesz, jakieś zgromadzeńkę południowcy tacy. Mm -hmm. że, no, takie masowo chodźmy tam, on tak mówi, ale potem gdzieś, o, ta Julia, to e, Olimpia zna znaczy, bo ale mm -hmm. I Olimpia mówi, jak to, Pocześ, ja czyta, że tam się takie rzeczy dzieją, nie? no takim byłobyśmy... Co to jest, zonomici, tak... No, usługiwali jako Rozumiem. braci. Usługiwali jako a tam braci. jest dużo... A tam jest dużo kobiet, które usługują. Też, też, też są wnościowe. To jest całkowicie... to, dlatego... Ja mówię, że we wszystkich, ale sporo Słyszę jest też, tak, no, W Szwecji jest, jest bardzo ciężko znaleźć zbor, który nie akceptuje homoseksualizmu. A że nie akceptuje? 99% zborów ewangelicznych. Ale akceptuje, akceptuje jako braci. Tak, tak. I, I to ubrani? Ubrani? jakieś kościoły. Atyści, zielonoświątkowcy wszyscy. No to określiwie. To jest normalnie, Agnieszka mówiła, że Ganglana. w Szwecji tam taką przyjaciółkę ma w Göteborgu, to ona mówiła, że to jest jedyny, jedyny, jedyny zbór, tam do którego poszli, w którym nie ma homoseksualizmu. ale jeden inny, Göteborg to takie ogromne miasto, tam są setki zborów. I tam wszędzie akceptują. Mówi, że to po prostu w całej Szwecji jest tak ciężko znaleźć jakikolwiek zbór w którym nie ma homoseksualizmu większość zborów nie ma z tym problemów. po prostu tak, przyjęli to no tak, to, jest, to, jest, to pokazuje na właśnie modłę tego świata, który tak. niestety tak. kościół tak. w cudzysłowie bo to nie wiem czy to kościół tak. jest tylko po prostu ludzie, którzy się mienią wierzącymi przyjmują nie? I to, to jest widzę, że teraz. niewyobrażalna przemiana na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, bo jeszcze, tak, mówię, dwadzieścia tak. lat wstecz, to, to tego nie, nie było. To jest coś, co teraz weszło, bo jest, taka, bo jest taka indoktrynacja w mediach. W mediach jest ogromna indoktrynacja pro-homoseksualna. I, i, I to nowe pokolenie, które rośnie, oni w ogóle nie no. widzą w tym żadnego problemu. I niestety potem trafiają do kościoła i uważają, że I wszystko jest w mają różne te, jakby, te komórki, nazwijmy to, rodzinne, są tak. bardzo rozmaicone, nazwijmy to. Mm. Ale wciąż nie mówię, tego zamawiają? to tak. ja ja się się Polskę, Polskę, odmierza, też. Polskę, też polska. Tak, że taka kobiet, akceptacja rozwoju. Napisywała, jakieś badania na temat, dlaczego jest tyle seksualnego? Homoseksualizm. Homoseksualizm. To ona mówiła, że jak młode dziewczyny biorą te środki przeciw, a tak i że to może być od tego, nie? Jeden z powodów, być może jakiś tam, ale Że to, jakiś czynnik ma. W... Ja myślę, że tutaj mamy ogromną propagandę od wielu lat tak. pro tak. homoseksualną i to ci, tym, tym ludziom bardzo zależy na powszechnej akceptacji społecznej. Dlatego robią te wiece, dlatego robią te marsze, dlatego od lat u, u, u, prezentują się jako ci yy, prześladowani, yy, źle traktowani, cierpiący, niezrozumieni. Oni twierdzą, że takimi się urodzili, że to genetyczne, że to naturalne. I, i jakby ta ich prezentacja w mediach powoduje, że no, coraz więcej ludzi jakby uznaje ich za normalne. Takie pranie mózgów masowe. Tak, to jest masowe pranie mózgu przez długi Medii, czas, tak. bo to nie to jest... robi robotę. My, my, wiecie, nie oglądamy tam MTV czy jakiejś tam, wiadomo, nie. telewizji, telewizji nie. takiej, gdzie tam tego jest pełno. Teraz dzisiaj ciężko znaleźć jakiś. No. Znaczy ja tam też nie oglądam, ale z tego, co tam czytam, czy słyszę od różnych chrześcijan, którzy badają ten temat, no to mówią, że po prostu jest to tak przesiąknięte, ten świat muzyczny mhm. i świat ten, ten filmowy właśnie wszelkiego rodzaju homoseksualizmem mhm. że no, jest to promocja, jest to wielka promocja mhm. od lat takiego stylu życia. I wielu ludzi na to patrzy i na początku może jakaś tam jest odraza, potem jest takie, a ta może to jest ich sprawa, potem wręcz, to jest no normalne, wie, takie To jest, tak. jest no czuwają jest... powolutku, no, krok tak, za krawę, to to no, Potem już wręcz bronią ich praw Jak ja pamiętam, jak ja uczyłem jeszcze angielskiego w szkołach i, i tam z czasami z tą młodzieżą takie dyskusje podejmowałem takie moralne tematy, no to oni byli w szoku w ogóle, że ja śmiem y, kwestionować takie rzeczy, że, że było widać w nich taki szok, po prostu zdumienie, że jak ja mogę w ogóle mieć jakieś problemy z homoseksualistami, no, także tak? tak, widziałem, tak, jak to... oni są już zupełnie hmm. inaczej. A co to... dawno było? No to... Ile tam 10 lat temu. No, to już tak, to, to, to już to no, ta młodzież, taka, to już tak, ta młodzież jak, była taka bardzo to, podstępowa nie? w tym swoim myśleniu, moralnym. Czyli o to, że ja też ja to rozumiem, jest. że oni to umysły tak kościele. robią. Nikt, szkole, nie mogę zrozumieć, tak ja nie wiem. Może tak, nie rozumiem tego, że to do kościoła wchodzi, że kościół tego nie widzi. Przecież nasz umysł powinny być inne odnowione tak? No, ja coś jest Wydaje się, że wiele kościołów jest zawsze nastawionych na to co się dzieje w świecie i nie chcą odstawać Odstać od tego świata, a poza tym chcą przyjąć wszystkich. Więc jak przychodzą tacy ludzie, to co teraz ich odprawić, Kazać im zerwać z grzechem? No, no, trzeba tak. jakoś na nich znaleźć miejsce. Szkoda takich ludzi teraz, tak? Trzeba im pomóc. Więc niszczą całe społeczności. No, oczywiście, no, ale to właśnie jest to ta się ja, powtarza to, taka to historia. jak, jak katolicy powstał, też zaakceptowano tak. wszystkich pogan, obyczaje. Tak? No i mhm. ja Kost, tego nie mogę. Po Konstantynie i tam jest mógł szowa, mógł ważne, Niestety, to jest wszystko na siłę. Nieważne, co tam Niestety ta mentalność wszystko. kościelna taka, żeby wszystkich jak najwięcej. Nie, nie, ale, z, z że, że nie, tak, ale, ale mi chodzi tak, o coś innego. To, to jest, to to jest. O to też chodzi, chodzi. Tak, tylko chodzi o to, że jednak nie ma tej bojaźni przed Bogiem, tylko chodzi o tą ilość. I o ilość. Tak. No, tak? ta, tak. Nie większa ma tej bojaźni, a ja się boję Boga. Przecież jeżeli ja przytakuję na grzech, to znaczy, że ja jestem temu grzechowi, ja się podpisuję pod tym grzechem. Może ona od razu nie powie, że ona jest chory. Ale to nie o to chodzi, ale jak to wyjdzie, Poza tym chodzi o to, o to nauczanie z kazalnicy, żeby było takie, żeby coś nie tak jest, to myślę sobie, że tu jest dużo fałszywego nauczania, no, fałszywych nauczycieli, no to... To na, na to się, o tym się w ogóle mało mówi i mówi się tylko o miłości, a miłość to jest i dla tych, którzy odstają, nie wiem jak to powiedzieć, homoseksualiści, no to no, ja nie wiem, co to jest dla Największy mnie. Największy kościół w Stanach Zjednoczonych? To coś nie tak to jest kościół Joela Ostina i on zapytany, zapytany w takim publicznym programie o to dlaczego nie głosi przeciwko grzechowi powiedział, że Ludzie są świadomi swojego grzechu i nie trzeba im mówić o grzechu. Ludzie przychodzą do kościoła nie po to, żeby ich teraz tutaj jeszcze maltretować i męczyć grzechem, się dobrze tylko tak? przychodzą po to, że potrzebują zachęty, potrzebują Wieluś. pozytywnego przysłania, więc on nie zajmuje się grzechem. Głosi tylko się przesłanie i zobaczcie, ma największe wzięcie. To jest A, największe liczenie dziesiątki hmm. tysięcy ludzi. To w jednym mieście. mieście. W jednym kościele, w jednym mieście? Nie wiem gdzie A więc każdy w każdym razie... Ja tylko ten wywiad z nim widziałem i po prostu tak się stało jak można głosić z Biblii, pomijając wszystkie nie. miejsca, gdzie jest mowa o grzechu. To jest to trzeba Labira. naprawdę lawirować niesamowicie. My wiemy koło naprawdę no, służy, kto jest ich oparek. Ale on już pokazuje, zobaczcie. Pokazuje, że tam jest Kościół, ale nie Więc teraz patrzcie, ludzie patrzą na to. Ludzie patrzą na to i mówią, no to jak chcemy, żeby ludzie do nas przychodzili, no to tak musimy wybrać z kogo przykład? Z niego. Z tego, który ma największy sukces. No tak ludzie myślą. Tak ludzie myślą. Wielu ludzi... Nie ma bojaźni naprawdę. Nie ma bojaźni ma ma, tylko bojaśni mają, mają wizję budowania wielkich kościołów, tak. mają wizję tak. sukcesu, tak. mają, sukcesu, mają wizję popularności. Jeżeli ktoś się czymś takim kieruje, no to wiadomo, że będzie, Idzie na mamowice, bioro, będzie, szukuje będzie tych będzie kombinował, szykował i niestety zwodził ludzi. Natomiast to nie znaczy, że tam nie ma ludzi nawróconych, to jest dziwne. Jak oni tam wytrzymają? Znaczy ja myślę, że tam jakiś czas tylko wytrzymują, A, że chodzi, oni tam nie zostają. Po prostu nie ja bo, bo on tam głosi, wiecie. Krzyż ja mówię. w sensie śmierci Jezusa za nasze grzechy, przebaczenie grzechów no, przez wiemy. wiary w Jezusa, więc są takie rzeczy głosi, oczywiście bez potrzeby pokuty, bez potrzeby opamiętania. Natomiast wielu ludzi, no, którzy słyszą takie poselstwo miłości Bożej o krzyżu Chrystusa, no, przychodzą do Niego i Oni wołają nie wie, do Niego. I Pan Jezus pokazuje to. Oni czytają Biblię, zaczynają widzieć te rzeczy i widzą, że coś tutaj brakuje, coś tu nie gra, więc zaczynają szukać. No. Więc tutaj znowu chodzi o to, żebyśmy teraz w Czambu nie skreślili tych wszystkich ludzi, którzy tam są, dlatego, że tam jest taki właśnie chory jakiś człowiek, który ich oszukuje, bo nie wiemy, jak Bóg działa. Słyszymy świadectwa ludzi, którzy w Kościele Rzymskim się nawrócili, wśród świadków się nawrócili, u adwentystów się nawrócili. W różnych miejscach ludzie się nawracają i nie możemy tego negować. Tak jest. Bóg działa w różny sposób, w różnych miejscach. I my teraz nie... My walczymy z tą fałszywą nauką. Walczymy z tymi duchami, ciemności, które stoją za tymi zwiedzeniami. Natomiast nie możemy teraz tych wszystkich ludzi przekreślić, którzy tam są. Bo Bóg naprawdę działa w różny, dziwny sposób. I o to mi chodzi, patrząc na to, że tutaj... Czasami nam się wydaje, że to niemożliwe, żeby ktoś tam się nawrócił i dalej był wśród tych katolików. Dla mnie może się to wydaje niemożliwe, ale jeśli On tam jest, jeśli On tam głosi, jeśli On tam ratuje ludzi, to, to Bóg może go używać jakiś czas. Ja nie wiem jak długo. Jednego dłużej, drugiego krócej, ale to nie moja rzecz, żeby teraz, wiecie, Negować go, bo tam jest. Chociaż dobrze wierzy i dobrze żyje, ale przez to, że tam jest, to już będę go negował. No myślę, że to jest pochopne. To jest takie właśnie zewnętrzne. To jest takie, kierujemy się no, tym, że myśmy wyszli od razu, tak. a niektórzy z nas tak szybko nie wyszli. Niektórzy wyszli następnego dnia, niektórzy za miesiąc, niektórzy za rok. Różnie no, to było z nami. Jak to, jak to. Więc niektórzy jakiś czas jeszcze walczyli, jeszcze myśleli, że tam coś możemy wskurać, że możemy tam jeszcze jakoś do czegoś dotrzeć, więc myślę, że tutaj musimy być ostrożni w osądzie. Czegoś, co nam się wydaje dziwne. Oczywiście, bądźmy ostrożni. Jak coś wydaje nam się dziwne, no to nie łykajmy tego, nie? Tylko dlatego, że to ma czy to jest coś chrześcijańskiego. Bądźmy ostrożni. Ale też nie bądźmy nadmiernie tacy że od razu to sądzamy, od razu to demony, to to, to to, to tamto, nie? Bo tak też słyszę, niektórzy tak bardzo pochopnie, wiecie, wszystko demonizują, wszystko od razu przekreślają. I czasami braci, którzy tam są, którzy jeszcze może nie doszli do tego miejsca, wyjścia z tych miejsc, czy nie wszystko jeszcze tak. rozumieją, ale to są bracia, to są prawdziwi oddani Chrystusowi, ludzie, nawróceni. Tyle, że jeszcze nie widzą wszystkiego wyraźnie, no? Więc też musimy cierpliwie... Czekać i, i nie atakować ich, i, i raczej pomóc im, no, a nie teraz ich demonizować. Nie? Także tutaj potrzebujemy, myślę, też takiego spokojnego patrzenia na to, co Bóg robi. Ja myślę, że wiele jest dobrych rzeczy w tych ruchach charyzmatycznych, zielonoświątkowych, gdzie ludzie naprawdę chcą doświadczać żywego doda. I, i szukają tej rzeczywistości duchowej i, i w jakiejś mierze doświadczają Boga. Natomiast jest masę oszustw, przejęć różnego rodzaju no, niestety nadużyć i tak dalej. I trzeba to odróżnić. Nie można teraz tego wszystkiego do jednego worka i to wszystko jakby negatywnie traktować. Nie? Albo znowu zachwycać się tym. No bo jedno i drugie jest, jest tylko częścią tego, co, co tam jest. Nie? Więc tutaj musimy spokojnie odróżniać te rzeczy i też nie być zbyt pochopni, szczególnie kiedy na odległość coś widzimy, kiedy nie znamy szczegółów, nie znamy życia tych ludzi. Nie wiemy, jak oni kochają Boga, czy, czy, czy, czy, czy cokolwiek tam robią. Nie? Więc tutaj to jest ważne, żebyśmy byli tacy ostrożni w tym naszym o osądzie i, i, i uznawaniu tego, co, co, co Bóg robi, czy ludzie robią i nazywają to Bożym działaniem. Tylko tak jak tutaj. Piotr też miał swoje obiekcje, miał swoje problemy, ale kiedy widział rzeczywistość działania Ducha Świętego, no to mówi nie, to jest Bóg, to jest Boże działanie i, i musimy to przyjąć. Nie? Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy się upewnili. Czy to jest Boże działanie, czy to jest podróbka, czy to jest jakaś jakiś przekręt, jakaś, jakieś odstępstwo. Nie? Czasami trzeba czasu. Czasami trzeba do tego objawienia jak tutaj. Tak? Ja myślę, że jak ludzie szukają naprawdę Pana Jezusa, to Pan Jezus no, poprowadzi. No to I poprowadzi tak, że człowiek tak będzie wiedział, że idzie tą drogą. I, a jeśli ludzie y, szukają y, takich y, jakichś cudów, nie, nie wiem jak to hmm. powiedzieć, mogą o tym tak przeżyć. przeżyć. Się, ja myślę, że o tym Pan Jezus nie mówi, żeby poza Nim coś szukać. Hmm, no. Właśnie o to A, chodzi mi. Przede wszystkim, Jezusa, przed wszystkim trzeba się opierać na słowie, Chodzi bo. o to, jak ja szukam Pana Jezusa, to Pan Jezus też mi daje dużo cudów mhm. przeżyć. Ja je przeżywam. No, no. Każdy z nas przeżywa. Nie wierzę, no, no, żeby był tak, chrześcijanin, nie. który by nie przeżywał cudów. cudów. Tylko to nie chodzi o to, żeby chodzić na głowie w tak. Boże. Nie miał bo być podstawą właśnie. Ja, ja przeżywam na co dzień, naprawdę no. każdy dzień coś mi nosi. I, I ja myślę sobie zawsze, Boże, jak jesteś wielkim, idę i chwałę Boga, naprawdę tak mm -hmm. jest. Chociaż jest mi ciężko, chociaż może tak nie wyglądam, ale tu chodzi o to, że jeżeli dla mnie to jest na przykład wielce e... budujące. budujące to jest tego, ale chodzi o to, że to jest bezpieczne. I ja wie, a jeżeli chodzi o takie, że kiedyś byłam pochopna w takim mówię o to jest to, to jest złe, to jest dla mnie. Spotykałam to w Niemczech z Boże. Hmm. Ale nie tam, gdzie ja chodziłam, nie u baptystów, która tam byli porządek baptyści, Tak się zdarzyło, ale byłam gościem gdzieś tam i widziałam, jak ludzie upadali. Pomyślałam sobie, Boże kochany, bo stałam na balkonie i tam ktoś takie coś wziął, kuchnął i mówi: tak, tłumacz go tłumaczył, bo ja bym nawet tego nie zrozumiała. Hmm. Tam na balkonie też Was to dosięgnie. Ja sobie myślę, nie. Idę stąd. Hmm. Nie dosięgnie mnie. I wiecie co, naprawdę tak, Boże, ja stałam i ludzie przy mnie upadli. Hmm. To co powiedział, się ale to nie co? chodzi o to, a ja stałam jak taki kamień, to nie o to chodzi, mi się wydaje, że po prostu było dużo ludzi, którzy byli nie na nowonarodzeni, hmm. może na nich to działa. ja nie wiem, nie będę mówiła, ale jak wyszłam stamtąd, mówię Boże, co to jest, ja weszłam, bo opisało Szkoła Chrystusa, miałam wolny dzień, to poszłam w Szkoła Chrystusa, to idę, nie? Zobaczę jakieś kazanie, może co, weszłam i pomyślałam, Panie Jezu Chryste, ratuj no, tych ludzi i w ogóle... No to bo ja myślę sobie, że, że ludzie idą, e, nawet właśnie ja, ja, ja tylko jednego nie mogę zmienić. Ludzie, którzy są, mają nowe życie, którzy dużo przeżyli z Bogiem, ja takich ludzi po latach spotykam i oni opadali mi o takich przeżyciach, już daleko byli poza Ewangelią. Mhm. Co to jest? Złe nauczania? No. To się tak o. Różne myślę są rzeczy. Czasami jest to złe nauczanie, czasami jest to grzech ukryty w życiu Czasami jest brak kontaktu ze słowem, a dużo słuchanie, właśnie jakichś tam świadectw, różnych ciekawych Aha. doniesień i, i brak weryfikacji tego, co się słyszy. A, a na tym się buduje wszelkiego rodzaju oszustwa. Kościół rzymski jest pełen cudów. Tak jest. Cała historia Kościoła Rzymskiego to objawienia, Dokładnie. cuda i tak dalej, które po prostu wypaczyły naukę Bożą i odeszły od nauki Bożą. To powinna dla nas być największa lekcja, Dokładnie. że skoro oni na przestrzeni wieków taką mają historię cudów i objawień i aniołów i Marii i czego tam nie tego i dokąd ich to zaprowadziło? No to jakże my powinniśmy być ostrożni wobec no takich cudę, rzeczy. Takie. Przede wszystkim słowo to Jezus powiedział, kto w moim Słowie wytrwa, ten będzie prawdziwie moim uczniem. I to, tego się musimy trzymać. Trwać w Słowie i wszystko cedzić, naprawdę cedzić przez Słowo Boże. Jeśli czegoś nie ma w Słowie Bożym, bądźmy bardzo się. ostrożni, albo zostawmy. No, no, tak nie wchodźmy w to. Natomiast, ja mówię, też czasami Bóg działa w niezwykły sposób i tutaj musimy być ostrożni, żeby nie nazwać działania Bożego działaniem diabelskim. Mhm. Że, że są przypadki ludzi, bo oni są tak skonstruowani. Oni są tacy mentalnie dziś nastawieni. To mówię, to są ich reakcje. To nie to, że Bóg działa. Bóg działa, a oni cieleśnie reagują. Często tak jest. Jak mhm. Czytamy o tych przebudzeniach różnych tam w Walii, czy w Stanach Zjednoczonych, z czasów tam Edwardsa, czy innych. Mhm. To tam się działy naprawdę Boże rzeczy. Ale w pośród tych Bożych rzeczy Działy się też dziwne rzeczy, cielesne rzeczy. Mhm. Ludzie, którzy w swojej emocjonalności, w swoich jakichś tam emocjonalnych czy, czy psychicznych słabościach dziwnie się zachowywali, robili dziwne rzeczy. I teraz niektórzy wiecie, krytykowali to wszystko, co tam się działo z powodu tych kilku ludzi, mhm. którzy tam robili zadynę, a mhm. tak naprawdę tam się działy Boże rzeczy. Tam ludzie pokutowali, nawracali się, a niektórzy Dostawali świra po prostu, no, hmm. szukali jakichś tam właśnie emocji, byli nastawieni na jakieś super przeżycia no, i po prostu coś tam się działo z nimi. No, trzęśli się, starzali się, różne rzeczy robili, hmm. nie? ale to były ich cielesne rzeczy. I teraz mówię, ktoś patrząc ze zewnątrz, powie, pan da bo tam dwóch czy trzech po prostu się głupio zachowuje. Ale to nie była pantalariatów, tam było Boże działanie, tylko tych dwóch trzech robiło zabinę i trzeba to odróżniać. tak? O, to będziemy czas się dobrać. Dobrać. no Czas się morci. Kochany Panie, prosimy, byś w swoim świętym duchu działa w naszych sercach i. Dawał nam mądrość, światło, rozróżnienie, i też byś i chronił Twego Kościoła, abyśmy posłuszni Tobie, zwiedzeniu Panie, szli Twoją drogą i mieli pomagać też tym, którzy zostali jakoś zwiedzeni, czy pogubili się, czy odeszli od Ciebie. Daj nam Panie, tę mądrość, łaskę prowadź nas, tak? abyśmy wielbili Ciebie i nie atakowali naszych braci, którzy myślą inaczej, czy odczuwają pewne rzeczy inaczej, a jednocześnie byśmy nie bratali się, nie łączyli z tymi, którzy nie są Twego Ducha, nie są odrodzeni, tylko mają pozór pobożności czy jakąś fałszywą religijność. Prosimy o Twoje światło i prowadzenie. Amen. Amen.